Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Emil Gawin i. Przedstaw się, Marcel. Cześć wszystkim. Marcel Wojtków z tej strony. Zapraszam do oglądania dzisiejszego podcastu i słuchania też. Tak, czyli poro podcast w ramach. w ramach serwisu nie, Motion Fix. Przepraszam za tę małą przeszkodę techniczną. Mam nadzieję, że nas dobrze widać, dobrze słychać. Nadajemy na żywo na Facebooku, nadajemy na żywo na e, YouTube. E, I oczywiście podcasty będą do odsłuchania e, e, dziś od późnego wieczoru lub ewentualnie od jutrzejszego poranka na wszystkich e, najbardziej popularnych serwisach. E, podcastowych. Także zapraszamy do pobierania podcastów, słuchania i, i, i dyskutowania. Dziś też zapraszamy do komentowania, do rzucania uwag do tego, o czym mówimy, do propozycji, tematów ewentualnie kolejnych spotkań. Ewentualnie jakichś gości, których byśmy mogli zaprosić? Tak, tak, jeśli macie jakieś pomysły na gości, z którymi, którymi moglibyśmy sobie pogadać, podyskutować, tak jak sobie tutaj we dwóch dyskutujemy, to również prosimy o, o takie propozycje, a my postaramy się tych ludzi ściągnąć, żeby sobie pobajdużyć. To co tam, Marcelu, w polityce, jak to się mówi potocznie? Czyli co tam ciekawego w tym tygodniu nowinki? Tylko taka moja uwaga, na tak. Facebooku coś nie mogę odtworzyć, odtworzyć pod, e, nagrania. W sensie tego, co nie, teraz rozumiem. Nie rozmawiamy. na żywo, tak? tak? Okay. Znaczy, nie mogę tego w ogóle znaleźć, to jest jedna sprawa. Okay. Tym może się tym zajmie, a w tym czasie. Dobrze. Ja zacznę opowiadać, bo ponieważ. E, także e, w tym tygodniu. O, już się załączyło, Dobre, Dobrze, dobra. Dobrze. przepraszam, Marcel, zanim. E, e, zanim będziesz kontynuował. Ci, którzy zyszygają nas na Facebooku, przepraszamy, małe problemy techniczne. Właśnie w tej chwili z małym opóźnieniem weszliśmy, ale nic nie straciliście. Dopiero przedstawiliśmy się i zaprosiliśmy do oglądania nas właśnie na Facebooku i YouTubie. Także, także dużo nie straciliśmy. W tej chwili Marcel nam będzie mówił, co tam u niego się ciekawego działo w ciągu ostatniego tygodnia. No to Marcel. Mm -hmm. e, no, to w, w ciągu ostatniego tygodnia e, z takich chyba ciekawszych rzeczy, których udało mi się doświadczyć, e, związanych plus minus z naszą branżą, jest to, że wybrałem się do kina, w sumie zostałem zaproszony e, do kina na film Captain Marvel. No, wspomniałeś e, w zeszłym tygodniu o tym, że się mm, wybierasz? Kto opowiada, to, jak znaczy, było? Miałem iść na przedpremierę w sumie w czwartek, ale mm -hmm. nie wyszło do końca. w Poszedłem w niedzielę, koniec końców. Okay. E, i co mogę powiedzieć o tym filmie? No film mi się podobał, był powiem szczerze, że mm, największą, zacznę od wad może, mhm. e, największą wadą tego filmu chyba był jego scenariusz, w sensie, że nie było to nic nowatorskiego ani odkrywczego, mhm. e, mieliśmy w sumie jeden taki fajny dosyć twist fabularny w filmie, którego się nie, w ogóle nie spodziewałem, e, oczywiście nie będę o nim powiadał, nie będę spoilował. Mhm. E, i, I w sumie to jest chyba wszystkie minusy. W sensie, że ten scenariusz nie jest tyle, że był kompletnie beznadziejny, co trzymał poziom tych takich e, pierwszych filmów Marvela typu Captain America, mm, Pierwszy Thor e, czy Doctor Strange. E, a jeżeli chodzi o plusy, no to największym plusem filmu jest chyba główna bohaterka i aktorka, którą ma odtwarza, Lila Marson. Mm -hmm. No jest fenomenalnie, fenomenalnie zagrana, fenomenalnie są napisane jej dialogi, jej rozwój jako bohaterki. Mm -hmm. e, do tego mamy super rolę Samula, Samuela L. Jacksona, mm -hmm. który został prawdopodobnie. E, znaczy prawdopodobnie, nie wiem jak, jak to wygląda, bo jeszcze nie mamy żadnych reportaży z tworzenia tego filmu, ani z, e, e, z powstawania efektu specjalnego. Ale muszę przyznać że to co robi Samuel L. Jackson w tym filmie no to też jest coś, coś coś niemożliwego. Jedna z jego fajniejszych rur chyba w tym uniwersum. Mm -hmm. Warto też wspomnieć o tym że super rolę odgrywa kot w tym filmie. Jaką co? rolę. Mówi, to masz tak, kocie, kot? Czy? Nie mówię okay. o kocie jako zwierzęciu. Okay. I kto oglądał film tym prawdopodobnie już wie o co chodzi. Kto nie, nie oglądał to ni też nic nie mówię, ponieważ zepsuje bardzo fajną niespodziankę. Mm -hmm. I trzecim takim, w sumie czwartym plusem tego filmu jest można powiedzieć, że główny przeciwnik odtwarzany, czy, czy grany przez Bena Mendelsona, mm -hmm. Gra on takiego zmiennokształtnego kosmita. Sobie przypominam jak, jak się nazywał Talos. Mhm. Też fenomenalnie, fenomenalnie zagrany. Kolejnym plusem jest w tym filmie jest masa nawiązań odniesień do lat 90. Przez, od muzyki poprzez jakieś lokacje. Mamy super w sumie na sam początek filmu już jest taką laurką dla Stan który niedawno zmarł. Mhm. W samym filmie mamy cameo Stanali, który podobno jeszcze jak żył, nagrał kilka scen takich już do przodu. Że, że także prawdopodobnie jeszcze w kilku filmach go zobaczymy tego te, te, te cameo. Mhm. Ale to cameo jest takie wyjątkowe. Też nie będę zdradzał jakie, ale jak ktoś się interesuje popkulturą i filmami Kevina Smitha, jak wyłapie to nawiązanie, to będzie miał taką naprawdę dużą niespodziankę czy przyjemność dla, dla swojej nerdowej mhm. części. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, film zachęca do oglądania. Mamy wbrew pozorom, teraz tutaj trochę politycznie pojadę. Nie mamy tam jakiejś propagandy feministycznej, tylko mamy okay. bardziej propagandę taką, że możesz zrobić to, co chcesz, tylko w siebie musisz uwierzyć. Mm -hmm. I to jest bardzo fajne pokazanie, bardzo taką, takiego kopa motywy, motywacyjnego daje, daje ten film, jak się tak nad nim zastanowi. Mm -hmm. Mamy kilka fajnych scen walki. Też muszę powiedzieć, że tutaj też minusem jest to jak ta walka jest pokazana, bo mamy często pokazane to tak chaotycznie, że nie wiemy co się dzieje na ekranie. E, zwłaszcza w początkowej części filmu, która jest taka pierwszy akt jest taki trochę słabszy. E, tam jest też trochę walki i tam chyba najbardziej to widać, że to jest taki straszny chaos e, i, i trudno cokolwiek się dopatrzeć. Mhm. E, I ogólnie nie wiem, jakbym miał oceniać ten film to bym tak ocenił go w skali szkolnej 5 z minusem, 4 okay. z plusem. Co, tak plus plus minus 5 minus plus minus jakoś tak jest to naprawdę kawał solidnego filmu z filmu który mm -hmm. y, jakieś pod, podwaliny stawia dla rozwoju tego bohatera bohaterki w przyszłości. No i okay. oczywiście jak wiemy co już zostało jakiś czas temu ogłoszone Captain Marvel pojawi się w następnej części Avengers czyli Endgame i w tym filmie mamy jakieś hinty co się może tam z nim podpowiedzi co się może z nim mm -hmm. stać w tym filmie. Także no myślę, że warto poczekać i warto się wybrać na endgame. Jeżeli ktoś jest Fanem, a jak ktoś nie jest fanem, to myślę, że też warto, ponieważ to jest wydarzenie takie naprawdę duże wydarzenie mm -hmm. kinowe mi się wydaje. W sensie, że nawet jak ktoś się nie interesuje super bohaterami czy kinem e, science fiction można to tak nazwać, mm -hmm. e, to no, w historii kina to i tak jest wydarzeniem, ponieważ mamy dwa w tej chwili 21, a następna część Avengers będzie 22 filmem z kolei, które są ze sobą połączone. Czyli można powiedzieć, że mamy taki serial kinowy i to, to jest coś, czego jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy w żadnym z filmów, mm -hmm. czy serii filmów. Okay. No ja jeszcze nie widziałem, także się wypowiedzieć e, w tym temacie nie mogę. E, to tyle newsów od Ciebie z mojej no strony no, chyba to jest wszystko. A co no. u Ciebie, Emil? Czy coś Ci wpadło w oko? Coś o. widziałeś fajnego? Wiesz co, jeśli chodzi o ciekawe rzeczy, na razie jestem po dwóch odcinkach serialu Project Blue Book. To jest serial na lecący na historię. I to jest serial opowiadający o prawdziwym projekcie projekcie albo FBI, albo, albo NASA, już w tej chwili nie chcę... Nie, nie, to był projekt wojskowy, przepraszam, w latach, w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Opowiada historię wojskowego i naukowca, którzy tworzą taką parę, która jeździ po Stanach Zjednoczonych do różnego rodzaju informacji o... O spotkach, o jakichś, o UFO, o innych tego typu rzeczach. Mhm. Ej, czyli tak, tak. Przepraszam, czy że się coś tak w rodzaju Archievomix? A z Archivumix. Troszeczkę tak, troszeczkę tak, tylko jest to jakby bardziej w historii osadzone, ponieważ jest osadzone w prawdziwych, znaczy w prawdziwych, prawdziwych doniesieniach tam typu, typu Roswell, plus do tego sam. Y, sam tytuł Project Blue Book odnosi się do prawdziwego projektu wojskowego, naprawdę funkcjonującego w tamtych latach, przez bodajże 20 lat. I no, wojskowy tak naprawdę chce każde z tych śledztw jak najszybciej zamknąć, uznać, że tam każde zjawisko to jest tam balon jakiś meteorologiczny, czy inne tego typu rzeczy, a naukowiec ma wątpliwości i bardziej naukowo do tego wszystkiego podchodzi. Powiem tak. Opowiadam to w tej chwili w bardzo koślawy sposób. Jeśli zobaczycie trailer, zachęcam, to trailer do, do obejrzenia tego serialu nie przekona. Zupełnie nieprzekonany podszedłem do, do niego. Obejrzałem pierwszy odcinek i naprawdę, naprawdę przyzwoity, naprawdę w miarę przyzwoicie trzyma w napięciu. No i po drugim odcinku dalej będę raczej kontynuował. Także, także ewentualnie, ewentualnie polecam, jeśli ktoś lubi takie klimaty. Nie jest to takie typowe z archiwum mix, że tam no naprawdę jakieś tam ufo, porwania i tak dalej, tylko jest to bardziej, no w bardziej realistyczny sposób to, to, to wszystko przeprowadzone. Tak? Także z takich serialowych rzeczy związanych trochę z naszą geekową branżą to tylko tyle. A ja mam takie pytanie odnośnie tego serialu. ciebie. Będzie odcinek o Tego nie, nie wiem. wiem. <głos> Tego nie wiem, nie śledziłem, nie sprawdzałem, więc, więc ciężko mi jest um, ciężko mi jest powiedzieć. Zresztą ostatnio, skoro już o takich rzeczach rozmawiamy, uh -huh. ostatnio troszeczkę um, jakoś tak wpadały mi w ręce czy to teksty, czy, czy materiały wideo, czy, um, czy jakieś materiały dokumentalne odnośnie właśnie różnego rodzaju Teorii spiskowych, mhm. jakichś, nie wiem, czy fake newsami też można to nazwać, czyli gdzieś tam właśnie ruchy antyszczepionkowe, ich pochodzenie, wielka stopa, płaska ziemia i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, jeśli wystarczy pod koniec dzisiejszego odcinka czasu, to możemy sobie chwilę o tym pogadać. Mhm. No Albo jeśli, może wymyślimy cały taki odcinek, bo w sumie tych teorii jest bardzo, bardzo dużo, Zresztą w to wszystko się trochę polityka obecna miesza i wpływy farmy tro, farm troli, wiadomo z jakiego kraju. Także dość rozbudowany, bo taki dość głęboko ostatnio w tym siedzę, także także możemy sobie o tym pogadać, ale to mówię, może na końcu. No To tyle jeśli chodzi o filmowe newsy. A, rzecz, tu, którą, taka niefilmowa, nie o której z Marcelem rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na, na żywo, to pewnie większość z Was korzysta z Photoshopa, tak jak ja. Choć nie korzystam z, nie, z niego dzień w dzień przez 8 godzin, ale dość często. I jak to się ładnie mówi, za moich czasów, chcąc przeskalować lejera, warstwę aby skalowało się proporcjonalnie, wciskało się Shift i się rozciągało obrazek. Tak robiłem to przez lata. Ostatnio miałem właśnie taki projekt sporo szparowania, więc siłą rzeczy Photoshop. I nie wyobrażacie sobie, jaka była moja irytacja, że w tej chwili w ostatniej wersji After Effectsa, przepraszam, Photoshopa zostało to zmienione. W tej chwili jest odwrotnie. W tej chwili rozciąganie proporcjonalne jest od razu, a jeśli chcemy, żeby się rozciągało nieproporcjonalnie, no to Shift. Jest to straszliwie irytujące, bo mam wdrukowane, że jeśli chcę skalować proporcjonalnie, to automatycznie wciskam Shift. I może to się wydać takie bardzo mały drobiazg, ale jest to strasznie irytujące. Także dziękuję Adobe i dziękuję programistom Photoshopa za to udogodnienie. No. To znaczy z tego, co się orientuję, to, tak. tak. Ten błąd jest już znany od dłuższego czasu, jakieś pół roku. Widzę, że dosyć długo nie korzystałeś z Photoshopa. Wiesz co, nie, nie korzystałem z Photoshopa na tyle, żeby aż tak mocno mi to zaczęło przeszkadzać. A mówię, ostatnie kilka dni to było sporo szparowania i po prostu myślałem, że się płotnę. No, także. No, jakaś <laughs> opinia Twoja na ten temat? Ty też sporo w Photoshopie pracujesz. Nie przeszkadza Ci to? E, powiem ci tak, ja się zatrzymałem w większości moich programów na wersji 2017 okay. e, i mnie ten błąd nie dotyczy. E, mnie ta nowość nie dotyczy, także e, trudno mi się wypowiedzieć. Okay. Ja lubię mieć wszystkie programy e, z mm -hmm. Adobe'ego w jednej wersji, w sensie, że one wtedy mam wrażenie, że one wtedy lepiej są, współpracują, mm -hmm. w sensie, że można sobie plik zapisać ze starszej wersji Illustratora i otworzyć ją w After Effects, z tego co się orientuje. Ale już tak, żeby na przykład Media Encoder z Afterem czy z premierką za bardzo nie chcą współpracować, dlatego trzymam wszystko w jednej wersji. Mhm. A sobie now nowsze wersje instaluję tylko po to, żeby sprawdzić nowości. Mhm. Nie wiem, może z czasem się przesiądę na te nowsze wersje, ale na razie e najwydajniejsza chyba jest ta wersja 2017. Mhm. Tego przynieść No nie, ja z, z racji tego, że mocno udzielam się i jakby działam na forum Adobe oficjalnym, więc siłą rzeczy mam zainstalowane i starsze wersje i nowsze wersje i jakby w momencie gdy już mam nowsze zainstalowane, no to siłą rzeczy na nich, na nich zaczynam też gdzieś tam z projektu na projekt pracować. No i w ten oto sposób e, ostatnio właśnie na bodajże najnowszej wersji Photoshop, tak najnowszej jest przy ostatniej aktualizacji Photoshopa hmm. pracowałem i odkryłem tę nowość po pół roku jak się okazuje. No ale odkryłem. Jak, jak nie więcej. Okej, okay. to ja odkryłem ją dopiero teraz, no widocznie mało pracuję z Photoshopem jednak albo pracowałem na wcześniejszych wersjach. Dobra. To, to tyle, jeśli chodzi o, o Photoshopa. Druga jeszcze rzecz, to też bardzo techniczna. Płyty główne firmy Asus z serii X99 i procesory Intela Broadwell'e, czyli i7-6800K i jeszcze kilka innych. Okazuje się, że w tej chwili ASUS powiedział, że już nie będzie wydawał update'ów do BIOSa, a ostatnie aktualizacje Windowsa sprawiają, że przetaktowywanie procesora nie zapisuje się, znaczy nie działa. Możemy ustawić sobie z poziomu BIOSa, czy z poziomu software'u tego ASUSowego już w Windowsie i niestety po włączeniu Windowsa i tak przetaktowanie nie działa. Także jeśli ktoś byłby zaskoczony, ostatnio takie właśnie pytanie pojawiło się na forum Adobe bodajże i zrobiłem mały research, okazuje się, że no niestety aktualizacja Windowsa sprawia, że przetaktowywanie nie działa. Więc jeśli ktoś się z tym problemem spotkał, to są w sumie trzy wyjścia. Można sobie albo dopisać tam bodajże linijkę w kodzie BIOSa, czyli zhakować swojego BIOSa. Nie wiem, nie próbowałem, nie wiem, jak to się nawet dokładnie robi. Można również zablokować aktualizację Windowsa. Co gdzieś tam, no, w dłuższej perspektywie, nie jest zbyt dobre, no bo komputer jest mniej bezpieczny. Albo trzecie, znalazłem, że sprawdziłem to, że działa programik Intelowski. Nazywa się Extreme Tuning Utility. I przetaktowywanie przy jego pomocy działa. Na ile efektywnie działa, nie wiem. Ponieważ no nie testowałem go aż tak bardzo. Wiem na pewno, że zapisuje te przetaktowania. Ale to musicie przetestować jak, jak dobrze. No to tak tyle, jeśli chodzi o o, o, o, o o te kwestie techniczne. Przepraszam Was bardzo. Marcel tu mnie informuje, że mnie mocno przerywa. Jeśli ktoś zauważył, że mnie przerywa, dajcie znać w komentarzach, tylko pytanie, czy tylko mi tutaj Ciebie przerywa, czy przerywa nam na nagraniu też? Mi się wydaje, że chyba na, mam dźwięk wyłączony, na nagraniu chyba nie przerywa. Właśnie wydaje mi się, że to chyba kwestia, kwestia u Ciebie odbioru, ponieważ nikt tutaj nie zgłasza problemów z nagraniem. Mhm. No to tak tyle bełkotu technicznego w tych Photoshopach i, i Intelach, ale gdybyście się spotkali z takim problemem, no to mam nadzieję, że moja informacja Wam pomoże. To, co tam Marcelu? Dalej. Przechodzimy chyba do głównego tematu. E, mhm. Może zacznij, a ja zerknę sobie tutaj, czy ktoś coś może pisał. No, czy właśnie widzę, że zbyt dużo komentarzy nie mamy. Okay. E, czym, Jaki miał być dzisiaj nasz główny temat? Może że Milu? Inspiracja, szukanie inspiracji. Inspiracja. I gdzie szukać tych inspiracji? To może e, tak, e, ja, takie, tak. Ja takie. Nie wiem, pierwsze chyba, co mi przychodzi do głowy, e, to ja mam pytanie do ciebie. Słucham. Eee, co, cię co Cię zainspirowało do tego, żeby zająć się animacją? <grym> Okej, okay. no widzisz, tego pytania się nie spodziewałem. Jeśli byłbym politykiem, to bym wyszedł ze studia, bo nie, nie na takie pytania się umawialiśmy. <grym> no to fajnie, no to cześć. <grym> no to fajnie, no to cześć. Eee, to mnie zainspirowało do zajęcia się animacją. Może tak, w ogóle dlaczego zajęłeś się animacją, skąd taki pomysł? Wiesz co nie, to taka naturalna, ja już chyba o tym opowiadałem podczas naszych e, wcześniejszych spotkań z cyklu Motion Freaks Hangouts. Podejrzewam, e, że nie wszyscy nas słuchali, także może to, nam odświeżysz niewiele osób nas słuchało. To taka jakaś, jakaś taka naturalna ewolucja. E, studiowałem na Wydziale Artystycznym w Lublinie na UMCS-ie e, malarstwo e, i tym malarstwem się zajmowałem. Gdzieś tam... E, Połowie studiów zacząłem się zajmować videoingiem, czyli wizualizacjami na żywo. Czyli ruchomymi obrazkami generowanymi na żywo, tak w dużym skrócie. To jest jeszcze trudniejsze niż ruchome obrazki na nieżywo. Znaczy, to jest tak z... w moim odczuciu. To odczuć. jest zupełnie coś innego. W każdym razie, jakby videoing, wizualizacje były dla mnie jakimś tam jakąś tam ewolucją obrazu, czyli wprowadzenie ruchu do tych obrazów, które i tak tworzyłem przy pomocy klasycznych technik malarskich. No i potem wiadomo, że siłą rzeczy, gdy przyszła potrzeba generowania bardziej skomplikowanych rzeczy widżejskich, no to pojawiły się pierwsze programy które pozwalały na to, na to generowanie. tak Jakieś pierwsze programy montażowe. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taki programik jak VirtualDub, którego używałem do nakładania i generowania efektów oraz do, do cięcia materiałów wideo. To jest taki... Bardzo fajny program. Programik wiem, czy jeszcze, do... Czy jeszcze istnieje, czy nie? Istnieje i nawet jest aktualizowany dość mhm. często. Choć interfejs się nie zmienił od ponad 20 lat. To może to, to jest, jakiś plus. Może to jakiś plus. To jest programik do montażu nieliniowego, czyli coś zupełnie innego niż, niż premier Kit Filmy, czy, czy inny Resolve. Także a no, a potem, a potem, tak jak mówię, potem jakieś proste programiki do programowania, generowania obrazu, no i After Effects siłą rzeczy. No, I tak się zaczęło. I tak poszło. Potem się okazało, że jednak. I dalej idzie. I dalej idzie, tak. Dokładnie. Także co mnie zainspirowało? Naturalna ewolucja. Zacząłem od rysowania głupich, satyrycznych obrazków, karykatur, potem malarstwa, a potem, no, potem ruchomy obrazki szeroko pojęte. A co Ciebie zainspirowało? Hmm, to jest dobre też pytanie, szczerze mówiąc. Mm, ja znam odpowiedź, nie będę wychodzić ze studia. Mm, okay. mm, nie wiem, się, nie wiem. W sumie wiem. Od 14 roku gdzieś życia jeździłem na deskorolce, a że nie byłem jakimś super deskorol deskorolkowcem, to sobie pewnego dnia wymyśliłem, że będę kręcił tam deskorolkę. W sensie, że będę dokumentował te wszystkie triki, montował to potem i pokazywał ludziom. Na początku był, było trochę trudno, bo nie mieliśmy, nikt z nas nie miał kamery, bo byliśmy powiedzmy jakimiś tam dzieciakami. Kolega miał jeden z pierwszych aparatów, które kręciły wideo. Mieliśmy takim rybie oko, bo jak ktoś nie wie, to większość deskorolki kręci się obiektywami szerokokątnymi, tak zwanym rybie czyli takim naprawdę szerokim kątem. Mhm. I mieliśmy taki snapowy, taki zatrzask do tego obiektywu z takimi. Oj, zahaczyłem mikrofon. Z takimi ząbkami. To, to nie jest. To jest, się chyba nazywa przystawka na obiektyw. To nie jest obiektyw, tylko przystawka na obiektyw. Mieliśmy to i tym kręciłem swoje pierwsze filmy. Potem wyjechałem na Islandię zarobić na kamerę Canona XM1 i rybie oko do niego. Mhm. I tak się złożyło, że jak już miałem tego Canona XM1, no to trzeba było się zainteresować jakimś lepszym montażem niż Windows Movie Maker. Stąd też nabyłem swój pierwszy program do montażu taki poważny, czyli Adobe Premiere Elements który dosyć długo mi służył do zgrywania materiału z tej kamery i montażu. No i tak sobie kręciłem te filmy, montowałem je No i w pewnym momencie przyszł, przyszła taka potrzeba, czy pomysł, żeby coś tam do siebie, od siebie jeszcze dorzucić do tych filmów, czyli żeby no jakieś napisy zrobić takie, żeby nie były statyczne, żeby one gdzieś tam sobie wyjeżdżały. No Potem po, e, przyszedł pomysł na pierwsze intro, to sobie rozkminiałem tam jak zanimować to intro. Już wtedy znałem After Effectsa. Jakieś pierwsze kroki stawiałem, no ale trudno mi było się tego samemu nauczyć, dojść do wszystkiego jak to zrobić, czyli pojawiły się pierwsze tutoriale. A jak pierwsze tutoriale to wiadomo Video Copilot. Chyba zaczynałem w tym czasie takiego boomu na After Effects, mhm. może troszeczkę przed nim, zanim Video Copilot stał się taki popularny, ale to było dosłownie minimalnie przed tym. No i od tego się tak stało, że podzieliłem swój czas między montowanie, między montowanie operatorkę i animację. No a Po pewnym czasie animacja tak mocno mnie wciągnęła, że porzuciłem montaż i sztukę operatorską powiedzmy na rzecz animacji na tym się głównie skupiłem. I tak to w sumie, tak jak u ciebie trwa to do dzisiaj. I tak się toczy. Okay. Czyli jak widzicie, trzeba wyjechać na Islandię, tak? Dobrze usłyszałem? Dobrze tak, To no Znaczy nie trzeba, na... no można. można. Trzeba można. sobie <śmiech> radzić, wiecie, tak? No, e, e, co to ja chciałem dodać? E, a, tutaj jest, mamy, mamy informację, zresztą tak jak e, zauważyliście ze startem też mieliśmy drobny problem na e, e, Facebooku. W zeszłym tygodniu był YouTube, w tym tygodniu, jak się okazuje Facebook. Jerzy nam podpowiada, że, że są jakieś problemy, przerywa nam stream, że jakieś aktuali coś, coś Facebook aktualizuje. Także jeśli wam by coś bardzo mocno szwankowało, to zapraszam na naszego, na naszego YouTube'a YouTube komu kośnik Fix ale mam nadzieję, że jednak mimo wszystko nas również na Facebooku widać. E, tak Jerzy, Tutaj... ja tak. wiem, że Video Copilot to zło zdaję sobie sprawę. <grym> e, tak. Ale no nie, nie ukrywajmy się, dużo osób, które w tej chwili są w branży czy coś robią w branży no zaczynało od Video Copilot i część z też oglądała tam tutoriale. tutoriale. I pierwsze kroki stawiała, właśnie ucząć się z, z, z jakichś podstawowych technik z tej strony. No to, to no jakbyśmy nie chcieli, to trzeba to oddać Kremerowi i jego, jego całej tej akcji, że no jakiś wkład w e, rozwój animacji swój ma. To prawda, to prawda. Choć, Choć y, y, rozumiem y, frustrację Jerzego, bo jakby. Informacje, o czym sam też często informuję, bo siłą rzeczy, no i tutoriale z Video Copilot są bardzo popularne, to w momencie, gdy pojawia się jakiś nowy tutorial, albo jakaś nowa, tym bardziej darmowa wtyczka z Video Copilot, oznacza to, że w ciągu dwóch, trzech tygodni do miesiąca Cały YouTube zostaje zalany yy, animacjami, animacjami stworzonymi kropka w kropkę na podstawie tych tutoriali i y, zalew y, y, nawet y, showrili początkujących y, osób właśnie z, tymi, z realizacją tych tutoriali. I to jest irytujące akurat. No. Ale cóż, tego się, tego się nie zmieni, to jest normalne niestety. No to znaczy, no wiesz, na początku ktoś. No właśnie teraz jak mówimy o inspiracji, no to powiedzmy, że tutoriale też, te tutoriale są też dla kogoś inspiracją. Zacznie sobie od odgrzebania w takich tutorialach, potem zacznie sobie gdzieś tam. Mm, samemu grzebać, jakieś swoje techniki rozwijać, nie wiem, trafi na tutoriale innych osobników niż Andrew, zobaczy, że może do końca się tak nie powinno tyle warstwalić. nie powinno się tyle prekompozycji robić i, i, i dalej gdzieś to zabrnie. No tak jak mówię, że no dużo osób z branży zaczynało od videopaylota i teraz działają i robią sobie te swoje animacje. Także myślę, że, że no jako inspiracja dla początkującego to nie jest może najgorsza droga, ale Wraz z rozwojem, no to trzeba szukać gdzieś indziej inspiracji. To prawda. Znaczy, wiesz co, tutaj? Nie, yy, myślę, że problemem, ale to nie chodzi tylko o Copilot, bo videokapel jest takim symbolem, ale yy, tu chodzi chyba ogólnie o wszelkiego rodzaju tutoriale, takie, które nie uczą cię techniki, a, a jak A uczą zrobić cię, jak zrobić efekt, tak? To jest coś, co na forum Adobe jest bardzo powszechne i co bardzo widać. Ktoś zadaje pytanie, jak zrobić rzecz XY, albo dlaczego rzecz XY mi nie działa. No i dlatego też, dlaczego też osobiście nie jestem zbyt lubiany na tym forum, bo pierwsze, co zawsze piszę, to zapraszam do zerknięcia, do podstawowej wiedzy z obsługi z obsługi After, after Effectsa i odsyłam tam do linków, do tego czy innego kursu mniej, mniej lub bardziej darmowego, bo tak naprawdę problemem tych początkujących osób, które trafiają na Kramera czy, czy jakiekolwiek inne tutoriale tego typu, jest to, że oni chcą coś zrobić, ale oni tak naprawdę nawet nie tyle nie posiadają podstawowej wiedzy z obsługi programu, co nawet nie posiadają podstawowego słownika i nawet nie wiedzą, jakich haseł szukać i o jakie hasła pytać, aby otrzymać informację, jakiej potrzebują. No i do tego niestety zawsze są potrzebne podstawy. No a takie tutoriale jak, jak, jak Video Copilot no niestety tych podstaw nie uczą. No tutaj nie, nie jak, jak najbardziej się zgadzam z tym. Tylko, że no już swoje zdanie wyraziłem, w sumie nie będę się powtarzał. No, um, no z, Nie wiem, znając jakieś podstawowe nawet rzeczy w ATF, przekształcenia, w sumie do dzisiaj cały czas z tego korzystam w swoich animacjach, głównie z przekształceń pozycji, skali przezroczystości czy, czy rotacji. Tam czasami tylko wspomagając się jakimiś dodatkowymi efektami, bo to są mhm. podstawy After Effectsa. No tak, no i tak naprawdę bazując na tych podstawach można zrobić wszystko. A jeśli ktoś no, siada do tutoriala albo siada do jakiegoś filmiku i chce go zrobić tak naprawdę no... Nie potrafiąc nic, nie, widząc po raz pierwszy interfejs, no nie, no nie zrobi za dużo. Dlaczego? Znaczy, niech, niech, niech sobie zrobi na przykład tą animację z tego tutoriala, ale myślę, że pod względem inspiracji dobrą opcją by było, żeby. Mhm. Potem po prostu usiąść, na przykład, nie wiem, mamy tutorial do particulara czyli do mitera cząstek, mm -hmm. dosyć popularnego, znaczy dosyć bardzo popularnego. To jak widzimy, jak ktoś robi mm, tak, żeby zrobić cząsteczki deszczu padające, tak? Mm -hmm. no to później na przykład sobie usiądźmy i pokombinujmy jakby zrobić tak, żeby wulkan wybuchał. Jakby zrobić tak, żeby z tego dym zrobić, żeby emiter nam emitował dym, tak? Jak mm -hmm. zrobić z tego chmury? Nie wiem, jak wiem, cokolwiek innego, spadające lajki z nieba, czy no w sumie to jest dosyć podobne do, do, do deszczu, ale no, no tak, żeby sobie po prostu usiąść po Nie wiem, pobawić się przekształceniami. Tam mamy Shape Effector, coś takiego. Tak. Sphere Effector, o mamy To mamy, to też można fajne efekty tym podziałać. Jak zrobić jakieś fajne takie kolorowe warkocze, jak to oświetlić, żeby to fajnie wyglądało, żeby cząsteczki miały kilka kolorów, a nie były w jednym kolorze. Także usiąść i, i nawet samemu sobie po prostu rozkminić, jak, jakby tutaj coś fajnego jeszcze z tego uzyskać, a może zrobić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. No ale do tego, do, do tego są potrzebne w, trochę większe chęci niż tylko chęć, no właśnie, zrobienia tego jednego tutoriala. I trochę więcej zapału. No. Ale to... y... Y... Y... przepraszam, ale zerkałem akurat na, y... na też komentarze przed momentem... nie Dziś... komentarze I Dobrze. Na, na, na YouTube i na, na, na, na, na Facebooku. Tak. Skończyliśmy podstawową serię, y... pytań. Czyli co Podstawą mnie sobie. zainspirowało? Co ciebie zainspirowało? To może przejdźmy. Do tego, czy co może zainspirować tych, którzy nas oglądają i słuchają? Emilu, zadaje bardzo trudne pytanie. Chyba ja teraz widzę ze studia. No. <grych> no. Może tak. No. Jeżeli co cię zainspirowało do zajęcia się animacją, to co teraz Ciebie inspiruje do, do, do pracy? Co jest takim twoim motorem napędowym. Oprócz tego, że dostajesz to za pieniądze, bo to jest właśnie... No właśnie miałem poprosić o to, żeby mnie nikt nie cytował, ale... Pieniądze. <grym> no Pienio. nie, no tak zupełnie serio to... Mm, e, co mnie obecnie inspiruje? No ja dalej lubię robić ruchome obrazki. I jak... No nie ma nawet tych zleceń, to po prostu siadam i kombinuję. Siadam i coś robię, także to... to, to... Jakby w tej chwili już raz zainspirowany nie potrzebuję, nie potrzebuję więcej inspiracji do tego, żeby w ogóle robić ruchome obrazki. No oczywiście wiadomo, szukam jakichś tam inspiracji w rzeczywistości, w muzyce, w książkach, w, innych, w pracach innych twórców. Także to, to, absolutnie, to absolutnie tak. I może, może w tej chwili sobie o tym pogadajmy. O tych, właśnie, o tych właśnie, twórcach, którzy ewentualnie nas e, inspirują. Albo nie, miejscach, gdzie można takich inspiracji e, szukać. E, chcesz, Marcel, zacząć, czy ja mam zacząć? Zaczy, może zacząć. Dobra, wiesz, to wiesz, to Zapraszam. ja. Zapraszam. Bo ja mam tutaj jakąś swoją sekcję na, o, na temat animatorów i studiów, okay. które najczęściej sprawdzam i, i, i oni są dla mnie jakąś e, inspiracją. Dlatego może zajmie się jakąś inną sekcją, którą sobie tam... Dobra, wiesz, co, ja bym, e, bo skoro jesteśmy na podcaście i podcastujemy, to bym, to bym powiedział o podcastach, których ewentualnie słucham, które niekoniecznie są z naszą branżą związane, ale niestety telefon mi nie gdzieś tutaj się zapodział i... I nie będę miał pełnej listy niestety, ale wymienię kilka. Okay. To tak, z naszą branżą związane to coś, co na pewno wiem, że Ty słuchasz. Brograph.com, czyli Brocast. Mhm. To, są, to są ludki od właśnie ruchomych obrazków, którzy, którzy podcastują. Mają sporo większe doświadczenie niż my, jeśli mam być szczery, w podcastowaniu oczywiście. Także warto posłuchać, jeśli ktoś nie ma problemów z językiem angielskim, a jeśli ma, to proszę się uczyć, bo język angielski w naszej branży się bardzo przydaje. Także warto posłuchać. Co jeszcze? Jest? School of Motion to jest i strona internetowa serwis oraz, oraz podcast. Też polecam. Bardzo fajny podcast. Słuchałem parę razy. W sensie że częściej słucham właśnie bro, bro, Brografu. Mm. ale School of Motion też reprezentuje całkiem wysoki poziom. No ja, a ja znowu częściej słucham School of Motion niż, niż, niż, bro, niż, bro, niż Brograf. Znaczy, brograf jest taki bardziej wyluzowany, w sensie, że to jest taka gadka kumpli, tak, tak, tak, tak. niż taki konkretny potok wiedzy czy strumień wiedzy. Tak, School of Motion jest bardziej potokiem wiedzy albo bardziej takim... Y Bardziej wywiadem takim ułożonym. W, w, w brokastach y, nawet jeśli są to wywiady, to one są takimi luźnymi rozmowami, coś bardziej jak my prowadzimy, niż, niż takim sformatowanym wywiadem. Znaczy, powiedzmy, że tyśmy, nie, jeżeli mamy tak, się tak porównywać, to jesteśmy ten, mi, coś między jednym podcastem a drugim. No. Tylko, że nam brakuje trochę wiedzy i doświadczeń. Znaczy, brakuje nam wiedzy i doświadczenia w podcastowaniu. No, no o to mi chodziło właśnie. No właśnie. Dobrze, co jeszcze? Kolejny podcast i tego podcastu akurat, powiem szczerze, za bardzo nie słucham, to akurat jest coś, co Marcel mnie podrzucił, Grejskich Gorilla. Znaczy człowieka znam, człowieka często czytałem, słuchałem, choć regularnie jego podcastów nie słucham, także... Także, także tu. Znaczy, on nie, nie uh -huh. tyle co ma podcast, co prowadzi strony grejskiej Gorilla, gdzie mamy do czynienia głównie z tutorialami. W tej chwili skupił się dosyć, znaczy w tej chwili, uh -huh. od paru lat skupił się dosyć mocno na cinemie 4D. Tak, tak. I możemy tam oprócz e, tutoriali e, na temat e, czy na temat tego, co możemy zrobić w Cinemie. Uh -huh. Możemy też znaleźć dużo przydatnych assetów, wtyczek e, oraz e, m, paczek z. Elementami, czy z, z materiałami, czy z modelami do cinema. Mm -hmm. Kiedyś miał dosyć sporo mm, też e, fajnych tutoriali do After Effects. Mm -hmm. e, I z tego jeszcze, teraz już tak e, regularnie go nie słucham. A jeszcze parę lat temu też pamiętam, prowadził coś takiego, taki podcast, gdzie opowiadał, głównie się skupiał na tym, jak na branży, w sensie, że mm -hmm. jak szukać pracy, jak zbudować portfolio jak nawiązywać kontakty z klientami jak obsługiwać tych klientów jak współpracować z innymi i ogólnie o tym jak wygląda rynek bardziej to było skupione na rynku amerykańskim zagranicznym mm -hmm. lub nawet takim światowym Nie wiem. Między polskim rynkiem a amerykańskim jest trochę różnicy. No Dalej dużo. to jest ta sama, ta sama, ta sama, ta sama branża mhm. Także, ale można spokojnie część tych rzeczy sobie tutaj jak ktoś wyłapie można przenosić na, na, na nasze realia. One też się powinny sprawdzać może nie wszystko. I często też kiedyś zapraszał fajnych gości. Tutaj będę też mówił o takim jednym animatorze mm -hmm. w, w tej sekcji naszych inspiracji, już takich osób, które coś robią. I właśnie przez, przez jego podcast poznałem tamtego osobnika i się z jednym z moich ulubionych animatorów. Mm -hmm. Okej. Okay. Wiesz co, to ja jeśli chodzi o takie bardziej serwisy, które również podcastują, no to jest też jest też podcast, nie wiem czy, czy, czy miałeś okazję, ja słuchałem kilku dosłownie, ale całkiem dobrze się tego słucha. To są bardziej takie newsy branżowe z serwisu FX Guide. Um, nie, z tym akurat nie miałem w ogóle Także bardziej, bardziej newsy ze z świata efektów specjalnych niż animacji, ale, ale, ale też, też całkiem dobrze się tego słucha i to są takie właśnie bardziej newsowe, newsowe podcasty. I jeszcze, jeszcze podcast, który już niestety nie funkcjonuje, ale mi się tego całkiem dobrze słuchało. Swim się nazywał, Strong Woman in Motion Design. To jest takie właśnie, dość ciekawe było, ponieważ to były podcasty z punktu widzenia właśnie kobiety w naszej branży, e, całkiem fajnie się tego słuchało, tylko tego powstało bardzo mało odcinków, tam chyba z 15 czy 20, także, e, także i to było chyba za dwa lata temu. Ale całkiem dobrze się tego słuchało. To sobie właśnie zapisałem jako, jako, jako, jako ciekawostkę, można tego posłuchać. No bo, jakby, no nie jest to siłą rzeczy, nie jest to na bieżąco prowadzony podcast, tak jak mówię. No, chyba, że, chyba, że zmieniło, chyba, że zmienił nazwę i w jakimś, w jakimś innym miejscu funkcjonuje. Ale, no, jako, jako właśnie swim, to, to, to, już, to już nie działa. Ale warto wrócić do, do starszych odcinków. Ja tutaj jeszcze od siebie dorzucę. E... No. Podcast branżowy, może niekoniecznie związany z animacją, ale ogólnie z grafiką i z kreatywną pracą, czyli podcast Kłosińskiego. Pewnie część, osób, pewnie część z nas go zna. Kłosiński.net i on co jakiś, nie wiem, chyba jeżeli się nie mylę, co tydzień wypuszcza takie krótkie podcasty, w których mówi o pomocy w kreatywnej pracy. Ja sobie to lubię słuchać, czasami są naprawdę fajne te zagodzenia. O prokastrynacji pro mniej więcej miał. Między innymi miał niedawno podcast, też bardzo ciekawy. Czyli tak jak jeszcze, przed, Tak, jeszcze przed nami miał. Mm -hmm. I tam opowiadał też o technikach, jak sobie radzić z lenistwem czy z opierdalaniem się. Między innymi sław, sławna lista, którą, którą, o której rozmawialiśmy u nas ostatnio. Mm -hmm. I często tam właśnie porusza różne fajne Fajne tematy, jak sobie radzić z tym, żeby nie dostać jakiegoś kreatywnego zastoju, jak, mhm. jak się motywować samemu do pracy. Polecam też każdemu. Nie trzeba znać angielskiego. Koleś bardzo fajnie opowiada po polsku i bardzo lubię go słuchać. Do tego też prowadzi bloga, którego też polecam poczytać. Też mhm. są często bardzo fajne rzeczy. Ma dodatkowo taki dział, który się nazywa cebula. I w tej cebuli opowiadać lub się nie opowiada, postuje linki jakichś darmowych materiałów, które możemy wykorzystywać w naszej pracy. Fonty, tekstury, wszystkie mocapy i wszystkie inne takie rzeczy. Okay. To ja, jeśli już zeszliśmy troszeczkę bardziej na podcasty niekoniecznie branżowe, to podcast, którego słucham, już bardzo dawno bardzo długo to jest chyba naj... znaczy nieregularnie, bo, bo to są podcasty, to są odcinki, które czasem no, do 4-5 godzin nawet dochodzą. Nieregularnie, ale tak, jeśli miałbym wymieniać podcasty, których słucham najdłużej, to to jest chyba podcast, którego słucham najdłużej. Joe Rogan Experience. To jest podcast ostatnio bardzo mocno znany. Prowadzi, prowadzi go właśnie Joe Rogan. To jest facet, który którego ja pamiętam jeszcze z takiego starego serialu, który jest bardzo mało znany, News Radio się nazywa, serial komediowy, sitcom z lat 90. A to stary. No, stary, tak. Tak jak my. W każdym razie, zresztą jeśli ktoś ma gdzieś jest w stanie znaleźć, ja powiem szczerze, nie ostatnio szukałem, nawet nie byłem w stanie znaleźć tego, tego serialu, no ale jeśli ktoś jest w stanie znaleźć, to warto sobie obejrzeć. Pierwszy sezon bardzo fajny, potem już było ciutkę gorzej, ale też nie było bardzo nie było bardzo źle. Joe Rogan to jest facet, który jest takim dziwnym połączeniem, bo właśnie występował w sitkomach, ćwiczył sztuki walki przez wiele lat, w tej chwili jest tak naprawdę na pół na pół, jest stand-uperem. Jego stand-upy naprawdę polecam, jeśli ktoś lubi tego typu poczucie humoru, jeśli angielski język mu nie przeszkadza, to naprawdę warto posłuchać, a jednocześnie jest jednym z najbardziej znanych komentatorów walk MMA. Okay. I, więc jest takim połączeniem świata MMA, komedii i stand-upu, a, a do swoich podcastów zaprasza, zaprasza bardzo różnych ludzi. Od od właśnie osób walczących w MMA, przez stand-uperów oczywiście, a skończywszy na naukowcach, na sympatykach jakichś teorii spiskowych, na debankerach tych teorii spiskowych, czyli osobach, które, które te mity obalają a na najbardziej znanych osobach kończąc, chociażby jedna z ciekawszych rzeczy sprzed kilku tygodni, czy kilku miesięcy już w tej chwili Elon Musk do niego przyszedł i to właśnie w jego podcaście była ta afera, w której Elon Musk zapalił, zapalił jointa na live, co spowodowało tam dość spory krach akcji firmy Elona Muska i on chyba nawet stracił kierownicze stanowisko w swojej firmie, czy jakoś tak został wyrzucony, także, także, także to dość, dość ciekawe. Ostatnio też dość ciekawą dyskusję miał z właścicielem i twórcą Twittera. Właśnie w kontekście blokowania ludzi, w kontekście wykorzystywania właśnie social mediów przez, przez jakieś farmy troli itd. itd. Także ekstremalnie rozległa rozległa Paleta zapraszanych gości, z którymi, z, którymi, z którymi dyskutuję, ale naprawdę fajnie się tego słucha. Bardzo różne punkty widzenia. Nigdy te wywiady nie są jakimiś takimi sformatowymi wywiadami, sformatowanymi wywiadami, tylko, tylko są to, są to bardzo, bardzo luźne, bardzo swobodne rozmowy. Także, także ewentualnie polecam zerknąć. Yy, niestety nam Marcela ucięło, urwało nam Marcela, także nie wiem, co się, nie, nie wiem, co się zadziało. Mam nadzieję, że Marcel nam za chwilę, mm, za chwilę wróci. Marcelu, jeśli mnie słyszysz albo mnie widzisz, to się odezwij i się połącz. Yy, może jakieś problemy z internetem. Yy, także yy, Marcela na razie nie ma. Otóż tu nam się Marcel odzywa. Okej, okay, dobrze, problemy ze Skype'em, o już chyba będziemy Marcela mieli. Halo, halo, halo, czy mnie widzisz, słyszysz? O, jest Marcel, wrócił. A czy Marcel nas słyszy? Marcelu, czy nas słyszysz? Tak, tak, wrócił. Dobrze, o, a wrócił, słyszy, widzi, super. To przepraszamy za drobne, techniczne. Problemy, tak. Skype się zaczął aktualizować Marcelowi w trakcie uh -huh. streamu. Także przepraszam. Ja za dużo tutaj nie, nie ominęło Cię. Skończyłem akurat o, o podcaście Rogana mówić. Dobrze. To teraz może, jeśli masz, nie wiem, czy masz jeszcze jakieś podcasty, bo ja chyba, hmm. bo ja mógłbym jeszcze o kilku podcastach powiedzieć, tak jak mówię, tylko niestety gdzieś mi tutaj się zawieruszył telefon, więc nie mam, nie mam wszystkich podcastów. To poszukaj telefonu, a ja trochę zajmę teraz czasu. Jeżeli Dobre. chodzi o podcasty takie niekoniecznie związane z branżą, to ja mam takie trzy swoje ulubione podcasty, których słucham. Są one związane, można powiedzieć, głównie z kulturą, popkulturą oraz z grami komputerowymi. Pierwszy podcast to chyba o nim mówiłem już parę razy. To jest rozgry podcast rozgrywka prowadzona przez można powiedzieć taką małą redakcję kumpli którzy opowiadają o grach komputerowych i o tym jak w nie grają. oprowadzają o branży robią recenzje tych gier. Wszystko jest na mega luzie z mega wielkim humorem i to są takie można powiedzieć pogaduszki między kumplami bardzo wciągające bardzo bardzo wesołe polecam sobie przesłuchać przynajmniej jeden odcinek jak ktoś lubi takie sprawy. E, mm, oprócz tego jeszcze jest taki podcast e, audycja radiowa prowadzona przez mm -hmm. Rysława która nazywa się Grysław. E, Rysław to jest tłumacz wielu gier e, komputerowych w Polsce. Tu, e, nie wiem Warcraft World, Warcraft, e, Starcraft. Mm -hmm. e, on, on tłumaczył Baldury tłumaczył Planscape Tormenty Icewind Dale chyba też. Teraz tłumaczy Hardstone, mocno jest związany właśnie z, z grami Bizarda oraz z grami, z tego co ostatnio powiedziałem, BioWare'u, czyli mm -hmm. e, z efektami. Taką cechą szczególną tego podcastu jest to, że Rysław ma taki bardzo głęboki, spokojny głos. On opowiada tak bardzo spokojnie, przy tym jednocześnie ma bardzo dużą wiedzę na, e, na temat gier, na temat kultury, popkultury, na temat muzyki. Zawsze coś fajnego, jakąś fajną muzykę wrzuca do, do, do tych swoich podcastów, bo to też jest audycja radiowa, jak mówiłem wcześniej. I też bardzo lubię tego podcastu słuchać. I trzecim takim podcastem jest Myszmasz, którego słucham od ładnych paru lat. To jest stricte o popkulturze podcast i kulturze w sumie też. Oni przede wszystkim rozmawiają o filmach, recenzują filmy. Chociaż to też jest dosyć krzywdzące powiedzenie, ponieważ oprócz filmów opowiadałem też często o serialach, o książkach. Tam jest właśnie Krzysiek, który specjalizuje się w literaturze science fiction, tak wnioskuję. Czasami zdarza się też im powiedzieć o grach komputerowych. Um, tutaj też są ludzie z, naprawdę jeżeli chodzi o to z mega wiedzą. Ja Mam wrażenie, że ci ludzie znają, znają się absolutnie na wszystkim. Potrafią rozłożyć film na czynniki pierwsze, całą fabułę dialogi, opowiedzieć co było źle, co było dobrze. Warto też wspomnieć, że każdy z prowadzących ten podcast jest tłumaczem. Oni tłumaczą też rzeczy dla Netflixa tłumaczą seriale, tłumaczą filmy, także jeżeli chodzi o taką bombę popkulturową, to jest jeden z fajniejszych, fajniejszych podcastów do posłuchania. Dlaczego o tym mówię? Często zdarza się też tak, że mamy jakieś takie mniej wymagające uwagi e, rzeczy do zrobienia w czasie swojej pracy, tak jak ty dzisiaj mówisz o szparowaniu, mhm. e, jak mam coś takiego typu, gdzie nie muszę aż tak bardzo się skupiać na technice wykonywanej, tylko na przykład coś muszę narysować, e, jakieś postacie do swojej animacji lub inne grafiki, mhm. to zazwyczaj wtedy sobie odpalam, mm, odpalam podcasty i słucham ich, ich w tle i one są takim można powiedzieć na po y motorem napędowym tego, tego, że mi się chce dalej klikać i rysować i robić i, mm. i, i, i one są w pewnym sensie też taką inspiracją do mojej pracy. Mm -hmm. A jeżeli jesteśmy przy takiej inspiracji, to jeżeli już mam... Przepraszam, jeszcze jedno zdanie chcę dodać do tego, co powiedziałeś. Właśnie podcasty właśnie są tym czymś, no bo nie jest to wideo, jest to audio, więc podcasty są właśnie idealne do tego, żeby właśnie podczas pracy sobie pójść, czy podczas jazdy samochodem, czy podczas jazdy rowerem, czy podczas biegania, czy, czy innej Kurczę, typu Jak biegałem to podcast, ja wcześniej słuchałem muzyki, ale podcast, podcast to jest chyba najlepsza rzecz w, w, w czasie biegania. Mhm. Człowiek wy wyłącza mózg, skupia się na tym, co inni mówią i też powiem szczerze, że łatwiej jest, e, łatwiej jest wtedy popchnąć się do przodu i przebiec więcej niż, niż przebiliśmy wcześniej. Wtedy... chociażby z lat, dlatego że chcemy dosłuchać na przykład podcastu do końca. To... A jeszcze to. Dokładnie. Jeden kilometr dam, dam radę, to 500 metrów. Uuu. To prawda. A druga sprawa jest też taka, że wtedy, jakby, wtedy to, co wykonujesz, staje się zupełnie mechaniczne. A bardziej skupiasz się na podcaście, więc wtedy też trochę mniej zmęczenia czujesz, trochę mniej znużenia podczas na przykład pracy. Ale znaczy, nie, nie, nie, nie skupiasz się na tym, że już nie masz siły, tylko skupiasz Dokładnie. się na tym, że ktoś przed chwilą żart powiedział. Dokładnie, tak, albo, tak, tak, tak. Albo, albo ci jakiś temat wciągnął, Dokładnie. jakaś recenzja. Dokładnie. To, jest, to jest tak, to jest jeden z takich fajniejszych sposobów, żeby szukać mózg. Mhm. Ale jak już jesteśmy właśnie przysłuchani podcastów, to często też mi przy pracy zdarza się słuchać innych rzeczy. Mhm. Eee, nie wiem, głównie jeżeli muszę się skupić, to lu lubię słuchać czegoś, co relaksuje, uspokaja. Przepraszam Marcel, mhm. yy, yy, Darek yy, Piotrawa, tak, który nas do słucha, podstanski. pyta czy będą jakieś linki. Yy, Darku i wszyscy, którzy nas słuchają, wszystkie linki z tego o czym mówimy, ale jeśli nie linki, to na pewno nazwy i tytuły tego wszystkiego o czym mówimy pojawią się w opisie odcinka na motionfreaks.pl kośnik poro. I tam do konkretnego odcinka. Post z konkretnym odcinkiem i linkami do nagrań audio i podcastów znajdąś, znajdzie się dziś w późnym wieczorem lub jutro rano. Zostanie opublikowany w serwisie. Także bez problemu wszystkie linki znajdziesz. No to kontynuując, to tak. jeżeli mam się skupić i zainspirować takiej do konkretniejszej pracy, że muszę coś skończyć na daną godzinę, na dany czas, to wtedy lubię sobie załączyć jakąś muzykę, czy włączyć muzykę, będzie bardziej po polsku. I to są różne rzeczy. To też zależy, jaki mam humor i jak bardzo potrzebuję się nakręcić, ale w większości wypadków puszczam sobie jakąś muzykę relaksacyjną. Ostatnio jestem... Znaczy, nie ostatnio od dłuższego fan, czasu jestem fanem Wiedźmina, gierek, książek i wszystkim, wszystkiego co jest związane z Wiedźminem. I tak się składa że nasz, nasza duma narodowa Wiedźmin 3 jest źródłem bardzo fajnej muzyki i ktoś sobie na YouTubie skompilował tą spokojniejszą muzykę jako muzykę taką relaksacyjną i to jest jeden z takich głównych głównych, no, głównych źródeł. Nie wiem jak to powiedzieć. E, Zakręciłem się teraz e, i muszę powiedzieć że ta muzyka jest jednym, jest jednym muszę się uspokoić. E, jednym z takich e, e, głównych źródeł tego czego słucham jak, jak pracuję w sensie e, włączam sobie tę muzykę i wtedy dwie minuty się wyłączam na chwilę od świata skupiam się e, odpalam After Effects czyli jak mam, mam już odpalony e, i w tylko na, na pracy się wtedy skupiam czy tylko robię to co mam zrobić. Okay. Czasami są, jest też tak że trzeba coś szybciej zrobić wtedy zwyczaj włączam coś szybszego albo z tekstem tak żeby mieć jakiś tam kopa takiego pobudzenie. Że trzeba, trzeba się po prostu skupić i w tym momencie mieć taki fokus tylko na tempo pracy, to wtedy lubię sobie coś takiego mocniejszego włączyć od jakiegoś roka po, po jakąś taką lepszą muzykę. Techno tak nie mówię o jakiejś łupaninie, tylko o jakichś takich bardziej przemyślanych kawałkach, ale z takim mocnym, mocnym bitem. To jeśli chodzi o takie, już nie, nie wymieniając konkretnych artystów i konkretnych twórców, to taka rzecz, która w sumie od, od pierwszego sezonu serialu Stranger Things, tam ścieżka dźwiękowa Mistrzostwo Świata, jeśli ktoś serialu nawet nie widział, mm -hmm. warto ścieżki dźwiękowej posłuchać i gdzieś mniej więcej od tego, od tego czasu właśnie tego typu muzyka gdzieś tam zaczęła mi, znaczy to jest muzyka tak naprawdę bardzo mocno inspirowana nad naszym dzieciństwem, grami tamtych czasów. Takimi ośmiobitowymi dźwiękami. Tak, dokładnie tak, dokładnie Takim tak. spokojnym brzmieniem z delikatnym bitem. Dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj tutaj. Nie wiem, czy dokładnie ścieżka dźwiękowa ze Stranger Things się wpisuje w te gatunki, ale jeśli ktoś by szukał tego typu muzyki, to wpisując na YouTube Synth Retrowave, New Retrowave, Future Synth. To, to, to znajdzie właśnie tego typu muzykę i to jest coś właśnie, co, co, co sobie najczęściej włączam właśnie podczas, podczas pracy, gdy, gdy jakby praca wymaga na tyle skupienia, że podcast to za dużo, za mocno, za mocno rozprasza, to właśnie wystarczy wpisać Retrowave, czy New Retrowave, czy vapor vapor Vaporwave to jest w ogóle jeszcze inne dziwactwo, ale to jeśli ktoś by chciał w historię tego wszystkiego wejść, to może sobie poczytać. W każdym razie... Pisanie tego typu nazwy zawsze otwiera jakąś całkiem ciekawą playlistę i tak można sobie wsiąknąć w takie ośmiobitowe, inspirowane ośmioma bitami dziwne granie i cały dzień pracy właśnie w ten sposób spędzić. No to tak tyle jeśli chodzi o takie właśnie zagłuszacze podczas pracy. Czy mobilizatory? mobilizatory, zagłuszacze, to tak. Zależy Nie, mobilizatory. Zależy, tak. Czego, czego trzeba w danym Właśnie. momencie. No. To tyle o muzyce chyba, czy jeszcze, czy jeszcze jakieś, jakieś, myślę, jakieś... Myślę, że takich dźwiękowych doznań już mamy w tej chwili dość. dosyć. Omówiony temat został, okay. na tę chwilę wyczerpany. To może teraz coś Ty bardziej zacząłeś dla oka. o studiach, przepraszam, mhm. przerywam. zaczęłaś o studiach coś mówić konkretnych, więc może coś o tym powiesz. O studiach, o studiach w sensie studiowania, nie, o studiach, o studiach, studiach w sensie czyli w konkretnych studiach, konkretnych animatorach. Mhm. No wiadomo, jak tworzymy ruchome obrazki tworzymy grafikę, zawsze trzeba znaleźć sobie, znaczy znaleźć sobie. Są artyści, którzy nas inspirują. Są pojedyncze studia, w sensie całe studia, pojedyncze artyści, animatorzy, graficy, ilustratorzy. Ja sobie tutaj na, na potrzebę tego dzisiejszego podcastu zrobiłem taką krótszą listę, krótszą, dłuższą. Ludzi, którzy regu których regularnie, regular... regularnie, często <laughs> sprawdzam i śledzę to, co robią. I w jakiś sposób to wpływa na, na, na, na, na moją twórczo twórczość. I Takim, może pierwszym, jakbyś mógł tutaj zrobić podzielony ekran i pokazać na przykład stronę www. albo jakąś animację, tak, to byłoby tak, super tak, tak, tak. dla tych, którzy oglądają nas na żywo. Mhm. Pierwszym takim studiem, chyba, który najbardziej mi wpłynęło na mnie, nie wiem, wpłynęło to może za dużo, a może akurat dobrze powiedziane, które, które bardzo polubiłem i ich praca mi się bardzo podobała. to jest właśnie to, co widzimy na ekranie w tej chwili, czyli studio Pigeon. Z tego, co się orientuję, jest to takie większe studio, ma biura w Warszawie, w Krakowie. Jak widać też obsługuje całkiem sporych klientów. Bardzo mi się podoba styl ich animacji, w sensie że jak się widzi ich animacje to się wie, że to są ich, ich projekty. Kiedyś nawet miałem przyjemność z nimi współpracować, zrobiłem dla nich jedną animację. I jak nie wiem jak ktoś zna moje prace Emil, ty pewnie będziesz się orientował mhm. jak widać tutaj mamy do czynienia z głównie takim płaskim stylem wektorowym czyli z tym co ja najbardziej lubię. W to zasadzie znaczy Większość tych animacji jeżeli nie wszystkie będą właśnie w stylu flat wektorowym. Mhm. Może sobie przejdziemy dalej bo tego też trochę jest. Mhm. Co mamy następne. Następne mamy Blue, Blue Studios to też jest studio z Warszawy zajmujecie się animacją. E, oni też mają taki, jak się popatrzy na ich e, ilustracje, mają taki specyficzny styl, e, specyficzne naświetlenie e, też dosyć płaskie, ale jednocześnie takie, jakby z głębią e, Super ruch mają tych wszystkich postaci. E, ta animacja z lotniskiem, a, a, aviation, aviation Services naprawdę super, bardzo mi się podobają ilustracje. E, oglądają ją dosyć często. E, i nie zamulając idziemy dalej. Mm -hmm. e, osoba która jest znana to jest brazylijski e, motion designer. E, Fetioza motion designer. Przyznam że nawet jestem z nim znajomym na Facebooku tak yeah. się nie chwalając. E, I on też ma taki e, swój specyficzny, specyficzny, płaski styl. E, widać to po projektach postaci. I po sposobie animacji też bardzo mam wrażenie że też bardzo łatwo jego ruchy rozpoznać to w sposób jaki on animuje. Ostatnio odpali swoją, swój kurs animacji. Niestety jest tylko w języku portugalskim. Mamy do czynienia w tej chwili z brazylijczykiem, ale z tego, co widziałem, Fetioza dosyć mocno studiuje angielski i chce przygotować ten kurs także w języku angielskim. Jest to kurs animacji postaci. Myślę, że warto to sprawdzić chociażby oglądając jego animację. Można widzieć, że chłopak ma mega, mega umiejętności i potrafi naprawdę bardzo fajne ruchy wyciągnąć ze swoich postaci. Chodzić, tak, tak, na chwilę tak przerywam. Tutaj dostaję, widzę, że jest info, że jest u ciebie echo, Emilu. Echo, gdy ja mówię. Mhm. Ja też je teraz słyszę. No, jak no. widzicie, problemy techniczne. Dobrze, to może Marcel mów, mhm. mów dalej, opowiadaj, a ja może powalczę tutaj. To włącz może następną... następną... Uh -huh. Norbert Mikołajczyk, Norber Mikołajczyk, mam nadzieję, że kiedyś uda nam się go tutaj zaprosić do podcastu. Norbert Mikołajczyk też jest, wydaje mi się, że jest jednym z bardziej znanych polskich motion designerów, animatorów w tej chwili. Po raz kolejny mamy do czynienia z typowym flat stylem płaskim. Co tutaj warto powiedzieć? Chyba wszyscy pamiętamy animację Smutny autobus, uh -huh. która swego czasu w branży wywołała dosyć duże poruszenie. To właśnie smutny autobus wychodzi spod jego ręki. Bardzo mi się podoba ta animacja, którą zrobił dla pana Sonika. Pamiętam, że ona jest też taki jakiś wpływ na mnie wywarła w przeszłości. Co tutaj można o nim powiedzieć? Widać, że te, ma taki dosyć prosty styl. Postacie są raczej stworzone z figur geometrycznych. No i nie wiem, co by można tu jeszcze było powiedzieć. No, no To jest jedna też z większych moich inspiracji i takich mocrów napędowych do, do, do pracy nad sobą i do rozwijania swoich umiejętności. Bardzo mi się podoba to, co on robi. Chcesz przejść dalej? dalej. No Możemy może... przejść... niech mi wszyscy potwierdzą, ci, którzy słyszą, niech potwierdzą, czy mnie słychać podwójnie, czy już nie. Będę bardzo wdzięczny. A my przechodzimy dalej. Jeżeli idziemy dalej, to możemy powiedzieć o From Square, To jest studio animacji z Poznania, z tego, co jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Oni po raz kolejny tutaj mamy do czynienia ze stylem, z takim płaskim stylem. Jak większość wszystkich poprzednich animacjach. Z tym, że tutaj mamy do czynienia z takim bardziej kurczę, jakby to powiedzieć, nowoczesnym stylem. Dużo więcej linii jest używanych, ale też mi się wydaje, że po ruchach tych wszystkich postaci, po animacji, można też wyciągnąć ich taki unikalny styl. Tutaj też widać, że dużo GIFów robią. Jak śledzę na, na, na Instagramie, tam Instagramie. często też. No właśnie, tam rzucają dosyć dużo takich małych animacji, ale za to bardzo fajnie, fajnie poruszonych, animowanych. Może przejdziemy sobie teraz do, do, do, do następnego linku, który mamy ostatni na, na liście. Tutaj na będzie ostatni, to, co mówiłem ok. wcześniej o grejskiej Gorilla, e, że to właśnie dzięki grejskiej Gorilla poznałem tego animatora. E, piszą ludzie dalej, że jest Echo. E, to jest e, w, w sensie, że wcześniej go znałem tylko pod tym pseudonimem, który e, też jest nazwą jego tutaj kanału na Vimeo, czyli J.R. Canest. E, to jest Hiszpan. E, A czy teraz jest Echo? A czy teraz, teraz jest, jest mega echo. echo. Jest echo? Uh -huh. okay. Dzisiaj no mamy mi... duże problemy techniczne z tak to wygląda. Tak. I co tutaj można powiedzieć o Jerek Jer Kaneście? Czy tam? Powiem szczerze, że nie jestem specjalnie od hiszpańskiego, także trudno mi się przeczytać jego imię i nazwisko. Pamiętam, że pierwszą animacją, którą zaraz po ukraińskiego, z którą trafiłem na jego portfolio jest taka animacja, którą zrobił na temat amerykańskiego szkolnictwa okay. i animacja jest dosyć prosta, ale nie ma jej tutaj chyba w tej chwili, z tego co pamiętam on chyba miał dwa portfolio. Nie ma w tej chwili, ale zrobiła na mnie mega wrażenie, w sensie była mega prosta pod względem graficznym, mhm. ale pod względem ruchu i, i, i motionu była na mega wysokim poziomie, a z tego co pamiętam, to on wtedy albo kończył studia, albo dopiero był świeżo po studiach. a zrobił naprawdę naprawdę na bardzo wysokim poziomie animacji. Dobra. Jakby, e... Przepraszam, przerwę ci. Czy teraz mnie słychać? Halo halo? Czy teraz mnie słychać? Darku, jeśli mógłbyś potwierdzić lub zaprzeczyć? Będę wdzięczny, bo Darek tutaj nam podpowiada. No ja, ja u ciebie Wydaje? słyszę w tej chwili, ale to nie wiem, okay. czy przy nas to nie oznacza, sklep. że, no, okay. że, że na streamie będzie szło. Dobra, to okay, dobra. Piękny, że Widzę tą animację, to, się, to jest ta animacja Take Part. Precipant Media Waiting for Superman Infographic. Bardzo fajna animacja, Ja no tam z niżej animacji. Pamiętam też kiedyś przedstawiał omówienie pracy, którą jeżeli się nie mylę zrobił w szkole. I to była jakaś prosta animacja do, do, do tekstu mówionego, która reprezentowała, przedstawiała ten tekst. Mhm. Też było mistrzostwo świata. Tam było tyle klatek kluczowych i to było tak zmyślnie rozplanowane, zrobione ruchy, ruchy były super płynne i super przechodził jeden w drugi. Też byłem, pamiętam, to było jedno z, z takich pierwszych rzeczy, które zrobiły naprawdę na mnie wrażenie pod takim względem technicznym. Może sobie przejdźmy do drugiej teraz pozycji na naszej okay. liście drugiej od dołu. Okay. E, tutaj taki można powiedzieć że znajomy akcent. E, chodzi o stu, studio Esy Floresy. E, kto oglądał nasze stare e, hangouty podcasty które wtedy były nazywane, nazywane hangoutami. E, ten wie że kiedyś e, gościliśmy u nas na spotkaniu Bartosza Mikołajczyka. E, czyli jednego jedną drugą tego studia. E, co można powiedzieć to są, też miałem okazję współpracować z sami flersami. to są super sympatyczni ludzie. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracowało to powiedzmy że było też jakimś tam spełnieniem moich marzeń żeby z nimi pracować i się udało tak samo jak, jak z, z gąbkami tutaj też mają Oni muszę powiedzieć, że mają tacy, taki dosyć mocno artystyczny styl jeżeli to tak można tak, yy, powiedzieć Więc że nie mamy tu do czynienia zawsze z takimi polskimi, e, polskimi animacjami, tylko jak widać po ich portfolio e, mamy dużo więcej rysowanych rzeczy. No jest zróżnicowane. Jest, jest dosyć mocno zróżnicowane ale też to wszystko jest zawsze fajnie wyanimowane. Mhm. Mm. Może uda nam się zaprosić jeszcze raz Może, Ja, ja bym z części chętę, studia, z nas... także tak, znaczy oczywiście zapraszamy do na Kośnik Poro na dole znajdziecie linki do playlist z pierwszego i drugiego sezonu naszych starych spotkań, także tam na pewno znajdziecie wywiad, o którym mówimy, ale mam nadzieję, że uda nam się zaprosić może całe studio, może część studia do, na pogaduchy tym razem, znaczy w, w, w, tej, nowe, w tej nowej naszej odsłonie, także, także trzymajcie, trzymajcie kciuki i teraz przejdźmy sobie do trzeciej do i tym samym ostatniej chyba że, y, ostatniej osoby, którą mogę polecić jest, jest hmm. Adam Blumert e, jeżeli się nie mylę e, to Adam był członkiem forum After Effects.pl jeżeli się nie mylę to pamiętam, że on wrzuca tam swoje prace e, i, e, i, i wtedy też poznałem jego twórczość nas, chyba też na jego, w, w, to były jego początki hmm. Więc co można powiedzieć, ale Adam ma akurat taki trochę mniej płaski styl, bardziej taki nowoczesny, chociaż tutaj widać też, że, że robi flat, ale y, głównie y, jego animacje takie bardziej nowoczesne zrobiły na mnie wrażenie i ta animacja Com Creative Multifunctional multi and Object, ta animacja też była bardzo fajna. Hmm. Y no i to w sumie, w sumie chyba jest cała lista osób, które, które, które jakieś tam wpłynęły na mnie, czy których praca mi się spodobała i dalej do dzisiaj myślę. Okej. Okay. Dobra. To, to tyle jeśli chodzi o. O konkretne studia i konkretnych twórców. A słuchajcie, może bo tak wszyscy słuchają, bardziej się zajmują, jak się okazuje tym, czy mnie nie słychać, czy mnie nie słychać Dzięki. i z jak dużym echem, także a może, może ktoś z was się podzieli tym, co konkretnego go inspiruje, albo kto konkretny, dajcie znać. A my słuchaj Marcel, przeleciało nam już ponad godzinka, godzina 10, dobrze się gada. Dopiero teraz zauważyłem, że już jest 29. Ale teraz myślę, że jeszcze tak? mamy godzinę 10, ale myślę, że możemy jeszcze sobie tak tutaj podyskutować o tym takim: hmm. może już nie o konkretach, ale tak ogólnie o naszej inspiracji. Co oprócz konkretnych osób, studiów, hmm. muzyki czy, czy, czy jakichś podcastów, co nas, co nas napędza, co nas inspiruje do pracy. W sensie, że co najbardziej lubimy robić albo co miało na jakiś wpływ na nas i na to, jak nasze prace teraz wyglądają. Nie, nie, nie, Ja tutaj mówiąc o tym, że nam minęło godzina 10, broń Boże, nie mam, nie mam na myśli tego, że musimy kończyć. Jakby to, to absolutnie nie. Tak jak sobie zapowiedzieliśmy podczas drugiego spotkania, yy, bo pierwsze było takim pędem po prostu na złamanie karku, bo musimy się zmieścić w godzince. Jak sobie powiedzieliśmy podczas drugiego spotkania, to są nasze pogaduchy, więc jeśli się dobrze gada, to będziemy sobie tak Bajdużyć tutaj tak długo, jak ktoś jak będziecie. Emil, Emil potrafi bajdużyć bardzo długo. A ja potrafię bajdużyć bardzo długo, zresztą każdy, kto oglądał stare, stare podcasty, stare hangouty, na pewno to pamięta. Także może, skoro ja tak dużo bajdużę, to może ty pobajduż, co ciebie? No ja już i... dzisiaj trochę pobajdużyłem, po, po no. także mam, miałem nadzieję, że ty mnie tutaj zainspirujesz, do tego, żebym ja pojedzie. No właśnie nie, skoro tak już mi powiedziałeś, że ja tak mocno bajdużę i długo, to, to oddaję ci pałeczkę. Teraz twoja kolej. Znowu moja kolej. No. Dobra. Co mnie tak najbardziej. Nie, nie wiem. Pamiętam, że taką pierwszą chyba moją inspiracją do, do robienia czegokolwiek to były kreskówki. Te kreskówki, które były w telewizji za mojego młodu. Z tym, że pamiętam, że mój ojciec, jak byłem, miałem tam 5 czy 6 lat może nawet trochę mniej przywiózł, mój ojciec pracował za granicą w Niemczech i przywiózł odbiornik satelitarny i ten odbiornik satelitarny dał mi dostęp do zagranicznych kanałów z kreskówkami. Przede wszystkim do Cartoon Network. I wtedy leciało wszystko. W sensie, że ja oglądałem wszystko. Tommy Jerry, Drupi była taka kresówka. Pies Huckleberry, Miziogi, Flintstone'owie, wszystkie takie klasyczne hana, kreskówki Hanna-Barbera i te nawet... Mniej klasyczny. Też mhm. oparte chyba na komiksach. Space Ghost, Johnny Quest. Wszystko to w jakiś sposób. Zawsze się zastanawiałem jak to jest robione. W sensie, że gdzieś mnie tam, mnie tam zastanawiało jak to jest zrobione. Że mi się rusza, ale, ale jak to jest zrobione. Że jak czy ktoś to rysował? Ile osób to rysowało? W jaki sposób to rysowało? I, i wychwytywałem takie rzeczy. Na przykład, że jak gdzieś bohaterowie kreskówki jechali to tło się powtarzało. Jak oni zawinęli to na, na, na jakimś rulonie, to, już tak, to tło, że tak się powtarza cały czas, wyłapywałem rzeczy, że hmm, ten miś pewnie był oddzielnie narysowany od tła i potem dopiero nałożony i tak jakoś sobie próbowałem to rozkminić. I, i, I to też podejrzewam, że to też jest jakimś, jakimś źródłem tego, że zająłem się, zająłem się teraz animacją. Potem wiadomo też polska telewizja się otworzyła na animację, Doszły animację Disneya. Pamiętam, taką jedną z moich ulubionych były Kaczogród to się chyba nazywało, czyli przygody Donalda i jego bratanków z, z, razem z, ze Sknerusem Markwaczem. Mhm. To też była taka kolejna inspiracja potem, powiem szczerze, że potem bardziej, znaczy w sensie, że, a nie, nie, przepraszam. Potem jeszcze oglądałem na niemieckim, na niemieckich kanałach RTL, RTL 2, RTL 7. Rano zawsze w soboty były, tylko że, znaczy jako za dzieciaka tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Coś tam powiedzmy rozumiałem z tych kreskówek. To wtedy były właśnie pierwsze spotkanie z superbohaterami. Pierwsze kreskówki z superbohaterami, czyli Spider-Man i X-Men, yy, które Czy chyba były. Nie... ale nie no, po, początek lat 90. Znaczy to, tak, początek ten, lat 90., to to był to już początek, się, lat ale nie, ten ale ten... Już, już i w naszej telewizji się pojawiał, przecież i Batman się pojawiał, z tego co ja pamiętam. Yy, to, Superman to... też się zdarzał. Yy, na pewno był Batman, a yy, Batman był ta, na pewno. Animated series. Tak, tak. tak, tak. Ta taka, ona miała naprawdę fajny styl. Mm -hmm. Trzeba przyznać. Teraz, jak po latach na to, dopiero zacząłem dostrzegać, ale to, co, co, co tam się działo, to, to też było mistrzostwo świata. I klimat, i, i same ilustracje, i sposób animacji, to była taka już nowa jakość. W, w kreskówka dla dzieci. Chociaż te kreskówki, wbrew pozorom, mogą być i oglądane przez dzieci, i oglądane przez dorosłych. Wcale, dorosłemu wcale krzywda się nie stanie ani nie będzie to dla niego jakoś potwarz, że on sobie tę kreskówkę obejrzy, bo to naprawdę jest wysoki poziom. I, i to jest mm. na tak jak Szrek i że dzieciaki będą się na tym dobrze bawiły i dorośli. W sensie, że nie jest to komediowe, ale każdy może sobie mm -hmm. z, dla siebie coś z tego wyciągnąć. W sensie, że dziecko poogląda sobie fajną historię superbohaterzy, a dorosły obejrzy fajną historię detektywistyczną. Mm -hmm. Tak, już dygresją, ale to, to, to, to też to są jedne z takich rzeczy, które, które na mnie też wpłynęły i, i gdzieś tam napędziły. No i potem mieliśmy potem już właśnie z tych kreskówek. Pamiętam, będąc nad morzem, miałem chyba wtedy 9 albo 10 lat. Mhm. 95 rok 10 lat miałem. Będąc nad morzem, byłem ciągnięty przez rodzinę na plażę, czego za bardzo nie lubiłem, bo mi się nudziło wiadomo 10 letnie dziecko i opalanie się na, na plaży to, to, to, to nie jest jakoś takie ale Dobrze. mimo że byłem dosyć spokojny to i tak mi się cały czas nudziło. ale w, w drodze w drodze na plażę w kiosku zobaczyłem mm, e, e, e, komiks X-men mhm. pamiętam to był numer 795 no i pierwsze co było to, to, to namawiałem mamę żeby mi kupiła ten komiks. Udało mi się pamiętam to był komiks z potrójną okładką. I był super, super rysowany przez takiego z e, klasycznego, znanego już e, e, rysownika Jimali. W sensie teraz, jak jestem starszy trochę inaczej patrzę na te rysunki, ale dla dziesięciolatka to były najlepsze rysunki na świecie. E, znaczy, dalej to są fajne rysunki, ale już, już, już mam bardziej o tym wszystkim e, e, rozpoznanie w tym wszystkim, i, i, i wiem, że są też fajni, przynajmniej w tej chwili dla mnie rysownicy. Ale wtedy to był absolutny mistrzostw świata. I mogłem zabrać swoich ulubionych bohaterów, superbohaterów z telewizji wszędzie z sobą, bo byli w komiksie. Mm -hmm. I, I to powiem, że to, no, chyba to były takie moje największe inspiracje z za młodu, mm -hmm. które mi napędzały gdzieś tam. Wtedy bardzo też dużo rysowałem. Jak byłem młody to rysowanie było jednym z moich ulubionych zajęć, oprócz układania klocków LEGO. I, i, i, i pamiętam, że komiksy mnie, mnie też mocno zainspirowały. Wtedy rysowałem też swoje komiksy, przerysowywałem postacie z komiksów, u, uczyłem się anatomii w ten sposób, w, jakiś, w, ten sposób, w jakimś sensie. Potem, po, pamiętam, przyszedł komputer. Komputer już jeżeli nie był aż tak kreatywną, kreatywną inspiracją, chociaż na początku, wiadomo, chyba każdy, każdy z nas rysował w pęcie myszką. No. Jak te rystynki wyglądały. I dopiero chyba następna inspiracja to były takie późniejsze lata podstawówki, początek szkoły, szkoły średniej. Mm. Kiedy w moim życiu pojawiła się deskorolka. Jak, jak ktoś jest rozumiem, zorientowany, wie, że deskorolka e, też jest mocno związana ze sztuką. Często deskorolkowcy są grafikami, malarzami, rzeźbiarzami. Także. Graficiarza, no znaczy to, to jest właśnie ten taki trochę krzywdzący stereotyp. Niekoniecznie. W sensie deskorolka, a graffiti to są dwie różne rzeczy. W sensie... Znaczy, to są dwie różne rzeczy, ale one są mocno związane. Gre... Nie. Jak to nie? Nie, no właśnie daj mi dokończyć. W sensie, no. że w Polsce takie się e, u, utarło się tak, że deskorolka była częścią kultury hip-hop. Mm. E, chcę to nie wiem, może kogoś teraz uświadomię nigdy nie była i nigdy prawdopodobnie nie będzie. Okay. Myślę, że deskorolkowcy słuchali hip hopu, ale deskorolka jako tako, jako zjawisko nie ma nic wspólnego z hip hopem. Deskorolka, jeżeli już jakby ktoś się chciał doczepić, to wychodzi z punk rocka, z rocka. Myślę, że pierwsi, deskorolka zaczęła się od surferów, zainspirowała surferów. Znaczy może tak, surferzy zainspirowani jazdą na falach. Kiedy nie było okay. fal, przykręcili do, do desek stare wrotki, i w ten sposób powstała, powstała deskorolka, czyli, ja czyli można powiedzieć, że stąd bardziej się wypłynęła deskorolka. Ona była mocno kojarzona z ruchem hip-hop. No wiadomo, deskorolka była popularna w latach 90. przez całe latach 90. Taki był jeden z tych no już falowych stalowych. No to znaczy. Też nie będę tutaj wnikał w historię tej ale mm. no powiedzmy lata 90. właśnie okay. była moda na hip-hop, że tak też dosyć ogólnie mówiąc mhm. była moda na hip hop no i większość, dużo ludzi, którzy słuchało hip hopu też jeździło na deskorolce. Okay. Też takie mylące chyba było, że była moda wśród deskorolkarzy na szerokie spodnie, bo niby się w tym łatwiej jeździło, wygodniej. Teraz jest wręcz odwrotnie wszyscy jeżdżą w obcisłych spodnie. Ale wtedy i to też można było mylić, mylić deskorolkowców z hip hopowcami chociażby przez te szerokie spodnie, że tak kolokwialnie to imę. Okay. W każdym razie w moim życiu pojawiła się deskorolka i, i Deskorolka chyba do dzisiaj w jakiś sposób nie nakręca do, do robienia animacji. Cały czas tam gdzieś walczy ze swoimi personalnymi osobistymi projektami, które są, których tematem jest Deskorolka. Animacja postaci na tych Deskorolkach, animacja samej Deskorolki może, może uda mi się w końcu skończyć tą animację, którą tam od jakiegoś czasu męczę. I, I to co w sensie że Deskologa otworzyła mi też oczy mocno na, na różne gatunki muzyczne tak jak mówiłem że to niekoniecznie hip hop na początku to był hip hop ale potem to gdzieś poszło w, w różne strony chociażby przez filmy deskorokowe. Deskologa wpłynęła na mnie w ten sposób że zajął się, zainteresowałem się w ogóle kręceniem kręceniem realizacją wideo nie wiem czy to jest dobre określenie no, ale kręceniem tej deskorolki mhm. przez co poznałem to jak obsługiwać kamery potem obsługiwać aparat lustrzanki poznałem mhm. poznałem obsługę tych wszystkich programów zainteresowałem się animacją też to wszystko wypłynęło z tego że nie wiem w wieku 14 lat będąc na wycieczce na wycieczce na koloniach w Czechach kupiłem swoją pierwszą deskorolkę. Mhm. Także myślę że to też była jedna z takich moich inspiracji a teraz tak mówiłem artyści których których wcześniej wymieniłem są jakąś moją inspiracją to czym się interesuje czyli komiksy czyli taki powrót do przeszłości do, do mało lata, są też jakąś moją inspiracją bohaterowie kreacja postaci chociażby jak, jak oni są narysowani Znaczy ja też mam jakieś tam swoje pomysły na te swoje postacie i staram się staram się tego trzymać. Ale no, tak jak mówiłem, no takie, dla mnie ten największą fajną jest projektowanie postaci chyba w tej chwili do animacji. I to też się chyba wywodzi z tego, że za mało lata. Przerysowywałem postaci z komiksów, czy projektowałem własnych super bohaterów. O, dobrze Emil, może teraz ty coś powiedzieć, bo mi zasnęło w budzie. Dobrze, to może się czegoś napi a ja a ja dowiecę kilka słów do tego, co powiedziałeś. Tak Za sekundkę od... wracam. Dobrze, tak od... Od... Cię od... Cię cię od... odchodząc od, znaczy odchodząc, wracając do tematu podcastów, a odchodząc od, od tego, o czym Marcel mówił, od, od, od całej kwestii inspiracji, zapomniałem wspomnieć o podcaście Popatrzmy Podcast. To jest podcast, polski podcast, o projektowaniu graficznym pro, prowadzone przez Agatę Szydłowską i Michała Szotę. Całkiem fajnie się to słucha, to nie jest jakiś bardzo długo trwający i bardzo stary podcast, około 40 czy 50 odcinków. Przyznam szczerze, nie, nie, słuchałem, nie słuchałem wszystkich, tylko jakieś tam wybrane, wybrane konkretne odcinki, ale całkiem dobrze się słucha. Jest to w sumie jeden z niewielu polskich podcastów o, no powiedzmy naszej branży, o projektowaniu graficznym, nie o ruchomych obrazkach, ale jednak, jednak trochę o naszej branży, więc, więc, więc, warto sobie, warto sobie zerknąć. Może się, może się tym zainspirujecie, więc zaczniecie słuchać, bo całkiem, całkiem, całkiem fajnie się, całkiem fajnie się tego słucha. Jeśli chodzi o nie wiem, czy Marcel miał okazję, czy, czy, czy, czy zna w ogóle ten, ten podcast, ale jeśli nie zna, to warto, żeby sobie zerknął. Ym, Marcelu, wspomniałem teraz o podcaście o. o którym zapomniałem powiedzieć wcześniej, y, popatrzmy podcast, nie wiem, czy słyszałeś o nim. To jest podcast, Niestety polski, polski podcast o projektowaniu graficznym. Nie okay. y, powiem ci, Muszę że się w takim razie. No, jako jeden z niewielu, tak naprawdę w tej chwili, nie wiem, czy poza, w sumie, chyba naszym podcastem. I właśnie popatrzmy podcast. Istnieje. No i No mówię. i Kłosiński, ale on, on, on ma dużo szersze, jakby szersze spektrum swoich, swoich, swoich, swoich podcastów, tak? To myślę, że nie ma, nie ma, nie ma, nie ma dużo, dużo, dużo, dużo więcej tematów gdzieś tam oscylujących wokół, wokół naszej branży. Także, także tym bardziej z tego powodu warto, warto zerknąć. Wracając do tego, o czym mówiłeś ty, czyli od tego, co cię inspiruje. Hmm. To nie jest takie proste pytanie, chyba tak. Na, mówię na obecnym temat, na obecnym mhm. etapie, bo jakby o, o, o, swoich, o swoich korzeniach i jakby jakieś drodze już już wspomniałem. Ciężko mi jest jednoznacznie odpowiedzieć, co mnie w tej chwili, co mnie w tej chwili inspiruje. Chyba w tej chwili po prostu każdy projekt, który realizuje gdzieś tam. Powoduje, że... Znane hasło. Mm -hmm. Deadline is the inspiration. <laughs> no coś w tym jest. Coś w tym jest. Ale nie, nie. Bardziej, bardziej chodzi mi o to, że jakby um, nawet... Z, no nie, okej, okay, dobrze. Nie chcę, nie chcę teraz um, ubarwiać rzeczywistości. Chciałem powiedzieć, że, że nawet naj najprostszy i najgłupszy projekt sprawia, że gdzieś tam coś z niego wynoszę. No nie, niestety nie zawsze tak jest. To trzeba się przyznać, ale ale jednak większość projektów, które nawet komercyjnie wykonuje, one gdzieś tam powodują, że powodują, że, że potem, potem pojawiają się pomysły nawet do takich bardziej prywatnych rzeczy albo pomysły do wykorzystania w kolejnych projektach również komercyjnych. Także tu jakby przy, przy, przy, przy, przy, przy, przy dużej ilości pracy i zleceń czy pracy niekomercyjnej, no, powoduje to, że jakby to, to jest taka samonapędzająca się maszynka w moim przypadku. Także, także tu, tu, tu jakichś takich konkretnych, konkretnych inspiracji nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie mam tak, no poza jakimiś, jakimiś oczywiście dobrymi Tytułami filmowymi, tak? Czasem jest tak, że no kawałek, kawałek, kawałek intro, kawałek kawałek napisów początkowych czy końcowych są w stanie są w stanie gdzieś tam mnie zainspirować, czy, czy, czy spowodować właśnie to, o czym mówiłeś, to, o czym mówiłeś w kontekście by, bycia, bycia, dzieciakiem i oglądania, oglądania kreskówek i zastanawiania się jak tego nad tym, jak to, jak to, jak to zostało zrobione, to też właśnie. Czasem tak jest, że y, widzę jakąś krótką sekwencję, czasem to, jest, czasem to jest jedna, dwu, trzy sekundowa sekwencja, najczęściej właśnie w napisach początkowych lub końcowych, która jakby... coś mi za, zaskakuje mnie i sprawia, że mam ochotę zastanowić się nad tym, jak to zostało zrobione, tak? Nad takim, nad, nad takim rozpracowaniem tego... Y, od tego, od tego finału, mianowicie. który widziałem, wymyślenie jakby to można było zrobić albo jakby to można było wykorzystać w ciekawy sposób gdzieś tam w tym czy innym moim projekcie. Także to, to, to są jakby rzeczy, które gdzieś tam mnie na bieżąco może nie inspirują, ale dają takie, takie, takie punkty, takie sygnały, które gdzieś tam popychają moją głowę w, tą czy in, w tę czy inną stronę, a że konsumuję naprawdę w ilościach hurtowych seriale, Wszelkiej maści, nie tylko, nie tylko geekowo science fiction, ale, ale wszelkiej maści, to, to, to, to jednak tych, tych, tych właśnie napisów początkowych, tych intro jest bardzo, bardzo dużo, więc, więc jest, jest tych takich, tych takich drobnych, inspiracyjnych, jest też całkiem, całkiem sporo. Pamiętam swego czasu, jak wcześniej rozmawialiśmy o Pilot, pilot Andrew Kramerze, to. Mm -hmm. Tak yy, duże zamieszanie było, jak on, yy, on stworzył czołówkę do takiego serialu Cringe? Cringe. Fringe. Fringe. O. Nie, cringe. Fringe. Cringe. Cringe. Cringe, to... cringe to. To to się robi, tak. Wiemy. Tak, dokładnie. Jak się nie ogląda niektóre jego tutoriale. No. Yy, <laughs> <chyba>. <laughs> no. Tak, ale fint, tak, e, tak. Fint, tak, fint, tak. To, to, to było takie duże zamieszanie. On chyba potem jeszcze zrobił nawet na, e, zrobił napisy końcowe do Star Treka. Tak, tak, tak, hmm? tak, do któregoś Star Treka. Nie pamiętam do którego. Ale tak, masz rację. W ramach ciekawskiej, ale to jest fakt. Hmm? że oglądanie, oglądanie animacji i rozkminianie, jak to jest zrobione? W jaki sposób, i wymyślenie na przykład dodatkowego sposobu, Jakby to, bo to można by było na przykład tam, e, powiedzmy, taki przykład z głowy, i bardzo ogólny, to można by było coś zrobić animując shape layery. Mm -hmm. e, można, by można by było odsłanianie napisu zrobić strokiem, ale można też na przykład podzielić sobie wyrazy e, na shapey i, i animować to trim parts. Albo I... nie wiem, zrobić sobie jedną maskę i potem ją drugą przykryć, żeby to odsłonić i tak dalej. W sensie, że to tak, to jest jak najbardziej, też się tutaj zgodzę, to też jest mhm. inspiracja albo kop, kop taki, jakby to można było zaimple zaimplementować u siebie, albo jakby to można było wykorzystać w następnej animacji, którą nawet dla klienta gdzieś się będzie robiło. oczywiście mhm. znaczy wiesz co, tylko właśnie tutaj, bo też jak podajemy te tytuły, podajemy te, te studia, czy, czy, czy, czy, czy, czy konkretne miejsca, gdzie można się inspirować, tutaj właśnie też o tym nie wspomnieliśmy, no takimi miejscami, gdzie jest mnóstwo ciekawych, inspirujących rzeczy no jest Behance, jest Vimeo. No, powiem szczerze, tak? Behance to, ja, ja się boję wchodzić czasami na Behance, bo zamiast pracować to oglądam prace innych i sobie <laughs> otwieram, mam 50, 50 zakładek okay. otwartych w przeglądarce i, i, i oglądam to godzinami. Okay. Także boję, boję, boję się chodzić na dribla, jeszcze bardziej się boję, bo tam jest jeszcze łatwiejsze prze, przeglądanie tego wszystkiego. Mhm. I też się bardzo boję otwierać tego, ale ale to jest naprawdę, lubię, lubię, lubię wejść sobie i tak, taką sesję oglądania prac innych zrobić. Mhm. I wtedy to już wszystko leci, w sensie, że i ilustracje, i zdjęcia, tak. i animacje, i jakieś rendery 3D, czy mhm. w końcu party uwielbiam to wszystko oglądać. Mogę utonąć w Bichenie na, na, na ładnych parę godzin. No tak, tak. Bichem z Vimeo Wimeo no to jak najbardziej, tak? No Powiem z... szczerze, że Vimeo już w tej chwili trochę mniej, bo oni mieli niedawno zmienili interfejs yy, i, mm -hmm. i, i nie wiem, albo ja tego nie potrafię połączyć. Okay. Nie mogę tego znaleźć, ale jest dużo mniej przyjazny do takiego przeglądania dla, dla inspiracji. Mm -hmm. No ja swego czasu Vimeo było takim podstawowym źródłem, to jeszcze przed, zanim zanim Vihens yy, jakby no, uzyskał tę formę, którą ma i stał się tak dużym, e, dużą, dużą platformą i tak popularny, to tutaj Vimeo było jedynym, jedynym miejscem yy, i, i, i podoba mi się to, że Vimeo nie, nie, nie, próbu, nie próbuje walczyć, tak jak przez, przez krótki moment wydawało się, że będzie próbowało, nie próbuje walczyć z YouTube'em o ilość użytkowników, tylko zawsze właśnie stawia na jakościowy content jednak mimo wszystko. Tutaj się zgadzam, w sensie, że na, na Vimeo są takie perełki. Tak, tak. tak. W sensie, że, że widać, że, że to jest dla profesjonalistów taka platforma. Z mhm. czasu też rozmawialiśmy wcześniej, jak rozmawialiśmy wcześniej o Videocopilot, to rozmawialiśmy też o grejskiej Gorilla, mhm. to oni mieli taki nick właśnie założyciel grejskiej Gorilla miał taką swoją stronę. Ilu lat. Miałem o tym wspomnieć. O jest, to, to było coś. Żałuję, że tego serwisu, nie ma. Ja to bardzo było coś, żałuję. Coś pięknego. Tak, ja bar bardzo, bardzo, bardzo. Też, właśnie widzisz, super, że o tym przypomniałeś. Miałem o tym wspomnieć, zupełnie mi z głowy wyleciało. Postawili to. I to żyło własnym życiem, w sensie, że I, chyba nikt się tym nie opiekował. Tak, no i niestety chyba potem zwyczajnie wygasła im domena i chyba po prostu zrezygnowali z dalszego kontynuowania. Idea, znaczy może nie wiem, chcesz powiedzieć co, jak, jaka była idea? Z tego, znaczy czy idea pisem, była tak? taka, że można tam było zgłosić swój reel i on trafiał do jakiejś poli i można było sobie przeglądać te reel, ale też no, to się nazywało reel, reel, reel light, czyli można było sobie kliknąć losowo i znajdowało nam losowy showreel. Jakiegoś animatora, lub filmowca, lub osoby związanej z ruchomym obrazem, i można było sobie to wszystko przeglądać. I w to dopiero można było wsiąknąć. Bo tak to naprawdę tak, interfejs. Tak, bo tak naprawdę, jeśli nie znało się linku konkretnego do konkretnego twórcy, to tak naprawdę tam to był prosty interfejs. Jednolity, z tego co pamiętam, kolor, jeden, jeden przycisk. I okno, okno z filmem, tak? I naciskając ten przycisk, się losowy, włączał się kolejny losowy showring, z tego co pamiętam. Coś pięknego. Znaczy, tak, to były linki do Wimeo, wiadomo. Tak, do Wimeo YouTube, oczywiście. Ale, ale to ale... było coś, coś, coś, coś tak. pięknego. Myślę, że można też było wsiąknąć jak, jak w Wimeo czy w Behance. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wiesz co jeszcze, tutaj właśnie wymieniając te, te wszystkie serwisy, o których mówimy. To jakby to o czym chciałem powiedzieć, bo to taka miała być znowu dygresja, w którą, w którą znowu za daleko poszliśmy, to jakby mówiąc też o inspirowaniu się tym wszystkim, jakby też spotkałem się z tym, że gdy o tym mówię, to często ludzie słuchający jakby... Rozumieją to w ten sposób, że nie wiem, no, siadam do jakiegoś projektu i potrzebuję się zainspirować, więc siadam i oglądam nie wiadomo ile tych showridzi i tak dalej. Tu nie o to chodzi. Tu właśnie chodzi o to bardziej, nie wiem, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, Marcel, może Ty masz inaczej. Tu bardziej właśnie chodzi o to takie chłonięcie tego ruchomego obrazu. Czy to jeśli mówimy o serialach, czy to, jeśli mówimy, czy to mówimy o showridzach, takich że jakieś... tak powiem, nasz się ruchomym obrazem. Tak, ale takie, takie, takie wiesz, jakby ciągłe gdzieś tam chłonięcie i tylko branie pojedyncze... Poczekaj, pojawi, poczekaj czy... czekaj, jeszcze przerwę ci. Tak. Dostaję info, że masz znowu echo. To jest niemożliwe. I, jeżeli ktoś nas słucha, to poprosimy jeszcze raz o info, czy, czy jest echo, czy nie. Tak, bardzo poproszę, bo to jest, to jest w zasadzie niemożliwe. No, mam nadzieję, że już w kolejnym podcaście uda nam się to wszystko... Te, temu wszystkiemu zaradzić, no, w tej chwili nie powinno być echa. No, jeśli jest bardzo, no, to za to przepraszam. E, no, niestety chyba już tak będzie musiało do końca dzisiejszego odcinka, dzisiejszego spotkania zostać, także... OBS sprawa dzisiaj naprawdę duże problemy. Tak, no, w zeszłym tygodniu poradziliśmy sobie z problemem skalowania, przesiadając się na inną wersję programu. W tej chwili no, jak widzicie się pojawiają jakieś problemy z echem. No, jak widzicie z odcinka na odcinek. Staramy się to wszystko um, poprawiać. Mam nadzieję, że przy setnym odcinku już będzie wszystko w porządku. E, i, I że... Jezefa, to... Tak, jest to... To... Darek też pisze, że jest Okej. Okay. No nie... y... I zgubiłem... Wątek, w, w, sensie, w sensie, że, potrzebujemy... że szprycowanie się ruchomym obrazem. Y, tak, y, właśnie chodzi o, y, o y, naszprycowanie się ruchomym obrazem. Tak to znaczy po prostu jakby... Yy, oglądanie dużo, I to jest tyle. Oglądaj dużo, a nie w momencie, nie oglądaj nic, a w tylko w momencie, kiedy masz projekt do zrealizowania, siadaj i spróbuj coś znaleźć. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby, żeby swoją głowę wypełnić pomysłami. I z tych już wypełnionych w głowie pomysłami korzystać, a nie w momencie kiedy musimy coś zrobić do pustej głowy, starać się jak najszybciej nalać po prostu nie wiadomo ile pomysłów. Nie wiem, czy czy, czy, czy, czy ja tak, co, jasno znaczy, o tym mówię. Czy... U mnie na przykład często mhm. jest tak, że jeżeli mam coś zanimować, jakiś ruch, mhm. albo, albo czegoś ruch. Okay. Na przykład, nie wiem, spadających liści, to, to lubię sobie poszperać i poglądać różne sposoby animowania. że I w 3D, mhm. i w 2D i poklatkowo i we fleszu, i nie wiem, w afterze za pomocą partikulara i ręcznie i za pomocą shape playerów, czegokolwiek. Nie, nie, oczywiście, e... ale ty mówisz, ty mówisz, przepraszam, ty mówisz o czymś zupełnie innym, ty mówisz już o tym, że masz już jakiś, jakiś pomysł, masz no jakiś czy... zalążek masz i, czy... i szukasz, szukasz po prostu, szukasz... Yy... Inspiracji Inspiracji na, na roz, rozwiązanie tego, tego, tego, tego problemu, który sobie w głowie postawiłeś. To jest jakby coś zupełnie innego niż po prostu no, siadam i szukam czegokolwiek, żeby cokolwiek zrobić, tak? Żeby tak coś ci wpadnie w oko, mówisz, tak, no. to jest to, No, no, no, no to jest ten pomysł. O, o, o tej różnicy e, mówię. E, dobra, słuchaj, e, półtorej godziny. Czy o czymś zapomnieliśmy? Coś, czy coś pominęliśmy? Mieliśmy, mieliśmy chwilkę pogadać o teoriach spiskowych, fluttertersach, czyli płaskoziemcach, jak to się po polsku ładnie nazywa, i innych takich, ale myślę, że to już nie czas i miejsce, bo i tak sobie... A jaki to ma związek z, z ruchomymi obrazkami? Wiesz co, to nie ma żadnego związku z ruchomymi obrazkami. Zacznijmy się mówić... zie ziemia, ziemia, ziemia jest płaska, to się nie rusza przez Nie, nie, przez to, nie, a nie, a nie, nie ale ziemia, ziemia, nie, ziemia, jest, nie ziemia jest płaska, nie jest płaska dlatego to, ani Informacje 2D się bardzo dobrze robi, patrz bardzo, czy jakoś tak, to miał być suchar i nie wyszedł, przepraszam. Jak mawiam młodzież, a przynajmniej młodzież, którą miałem okazję bodajże 2 czy 3 lata temu uczyć właśnie podstaw ruchomych obrazków, sucho aż pić się chce. No właśnie, musiałem napić także. No właśnie, także... także, także dobrze, że poszedłem po tą wodę. Właśnie. Skoro ja już zaczynam tutaj karmić sucharami, to woda się naprawdę... Przydaje. Dobra, przegadaliśmy godzinę 40 prawie. O płaskiej ziemi dziś nie będzie, o antyszczepionkowcach nie będzie, jeszcze o paru innych teoriach spiskowych dziś nie będzie. Może będzie w następnym odcinku, a może w jeszcze następnym. Dobra, Dobra. czy coś chciałbyś jeszcze dodać, bo chyba będziemy się zwijać, będziemy kończyć. Też myślę, że możemy już zakończyć na ten moment. Okej, okay. czy są jeszcze jakieś komentarze? Nie ma komentarzy poza tym, że jest echo albo go nie ma. Um, że na Facebooku nas ciągle tutaj zacinało cięło, za co mm -hmm. bardzo mocno... Przepraszam, jutro się pojawi link do, do nagrania z YouTube'a i do nagrania audio. Linki także... do tych rzeczy, o których mówiliśmy, czyli Tak, w opisie postu, w opisie dzisiejszego odcinka będą wszystkie linki, a jeśli nie linki, to przynajmniej nazwy serwisów, nazwy nazwy miejsc i nazwiska twórców, których wymienialiśmy na pewno się pojawią. Jeśli oglądacie lub słuchacie któregoś innego odcinka podcastu zawsze zapraszam motionfreaks.pl ukośnik poro. Tam znajdują się linki do, do, do wszystkich odcinków i opisów tych odcinków, w których znajdują się yy, yy, właśnie linki. Dobra. I oczywiście tak. też zapraszamy do komentowania, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Jeżeli macie jakieś pytania, albo chcielibyście coś od siebie dorzucić do tematu tego, naszych odcinków, jeżeli o czymś nie powiedzieliśmy, albo macie jakieś swoje refleksje, albo kupi żart suchy, to też zapraszamy do komentowania. I z tego co widziałem, Emil ostatnio ruszył Instagrama motionfreaks. Też zapraszamy do śledzenia. Tak, zapraszam do, do śledzenia do, do, do Instagrama. Najwania. Będziemy jeśli... tam co jakiś czas też wrzucali. Prawdopodobnie zrobimy też osobny Instagram dla samego podcastu, gdzie będziemy tak, tak. dzielili się inspiracjami oraz głupotami, który, które śledzimy w internecie. Mhm. E, ale na razie skupmy się na Motion i zapraszamy do, do, do lajkowania czy do followowania e, Motion na Instagramie. Tak, również Twitter, przez jakiś czas był problem z dostępem do Twittera tam ze względu hasło, masło i tak dalej, nieważne. Nie zdradzaj publicznie hasła nigdy. Tak, tak, zawsze hasło, masło 1-2. W każdym razie były problemy z, z dostępem, więc w tej chwili również Twitter został odzyskany przez nas i tam też będą się pojawiać linki do różnych właśnie inspiracji, do różnych ciekawych stron, również tych, o których mówimy, a czasem też tych, o których nie mówimy w podcaście, czy nie piszemy na, na, na stronie musimx.pl, ale które wydają nam się ciekawe, także też, też zapraszam do Twitterze, że się followuje chyba, tak? Chyba czy tak, nie, tak? Wiem, nie korzystam z tego, nie, nie, nie czuję potrzeby do ćwierkania rzeczy No, a może powinien... A może powinieneś nas pofollowować, czyli samego siebie. Dobra, Dobra, słuchajcie, bo zaczynamy bełkotać i słucharzyć, więc kończymy. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Tak jak już wspomnieliśmy, zapraszamy do subskrybowania, followowania lajkowania na YouTube. I jak, jak widzicie tutaj, ci którzy nas widzą lub słuchają na Facebooku, jak widzicie mogą czasem być problemy na Facebooku, więc zapraszamy do subskrybowania YouTube'a, tam zawsze równolegle nadajemy. Gdy na YouTubie coś się dzieje nie tak, przełączajcie się na Facebook facebook.com Motion motionfreaks, bo nadajemy równolegle, więc jakby tutaj no, problemy techniczne zawsze się będą pojawiać, ale nadajemy w obydwu miejscach jednocześnie, więc zawsze gdzieś działa tak jak powinno, więc tym bardziej subskrybujcie i lajkujcie obydwa serwisy, tak jak Marcel wspomniał, Instagram, F... Instagram, Twitter. No i subskrybujcie i odsłuchujcie nas na najbardziej popularnych podcastowych serwisach, o których już mówiliśmy w poprzednim odcinku, także już się nie będziemy powtarzać. Na dziś to tyle, dziękuję, dziękuję bardzo, to mówiłem ja, Emil Gawin i to mówił również. Ja dziękuję również bardzo, mówił Marcel Wojtkow i zapraszamy za tydzień. Gdzie naszym tematem będzie? Tadadam, tadadam, tadadam. No? ty zacząłeś, to po. Kultura motion designera, znaczy może nie kultura, ale kultura pracy, kultura taka, którą się interesujemy. Ogólnie będzie dosyć kulturalnie, tak. może ale będzie w tenaturach. może nie, Tak, również eee, będzie, ale będzie też o braku kultury. O braku kultury także będzie. Eee, także zapraszamy za tydzień, powiedzmy będziemy kontynuowali z takimi około, około kreatywnymi tematami. To tyle, dziękujemy, Dziękuję cześć. Bardzo. Zapraszamy. Widzimy się za tydzień. Do usłyszenia.